Cześć, witajcie w 19 odcinku podcastu Wierkowcy. Ja nazywam się Piotr Zaborowski, a dzisiaj w wirtualnym studiu ze mną jest Hubert Bejda. Cześć. Dominik Kowalski. Cześć, cześć. I niestety znów Jan nie ma, bo jest zabiegana. Niestety życie. Ale my jesteśmy męczy, micerowie, których lubicie, uwielbiacie i możecie nas posłuchać. <śmiech> Chyba przesadziłeś trochę. <śmiech> A i tam. To jest strasznie was... odskulowe z tymi muszkieterami. Musimy to zmienić. To nie jest zbyt... <głos> Coś się wymyśli. Tak jest. <głos> Słuchajcie, mamy newsika. Huber dzisiaj znalazł takie, takie newsy niedrowe niestety, ale jedna... Też newsy. Podkulturowe. Takie podkulturowe Zna... dokładnie. Jeden z nazwisk dzisiaj w ogóle wyskoczył godzinę temu, jak to nagrywamy, a drugi wyskoczył chyba dwa dni temu. Pierwszym jest Wolverine 3, który dostał datę premiery i, i oficjalny tytuł, który będzie brzmiał po prostu Logan. A data premiery będzie na 3 marca 2017. W Stanach Zjednoczonych. Tak, no pewnie w Polsce tydzień później. No, trzeba, trzeba brać to pod uwagę. A drugi news Serial Iron Fist. zadebiutuje na Netflixie 17 marca 2017, czyli też zbliżona data. Mm -hmm. i ja strasznie czekam na ten serial będziemy dzisiaj i no jestem zajarany ale jeszcze bardziej czekam na Defendersów którzy też będą w 2017 ale jeszcze nie mają lat premiery czytamy by... <laughs> e, czekacie na Wolverina? ktoś się ogląda? Y -y -y. Uniwersum? w ogóle mam pytanie takie małe co do Logana właśnie e, no? co za studia w ogóle robi w tej chwili? bo X-Menów nie posiada Marvel. No nie, to jest właśnie studia Wolverina robi studio od X-Menów. To jest jedno uniwersum. Okej, okay, dobra, czyli nadal oni. Tak, ale teraz będzie miał kategorię R, o którą się dosyć boję, bo nie wiadomo, no. czy to jest kategoria R dla samej kategorii R, bo Deadpool mają kategorię R i się sprzedał, czy naprawdę mają pomysł na ten film, żeby miał kategorię R no i żeby naprawdę coś pokazał. No właśnie, też jestem ciekaw co oni tam wymyślili. A zaraz, RK no to sabra. jest od 18 lat? Jak to jest? Tak, to jest rated. To jest on mature. Rated for mature. Dla A w ogóle ja zgłaszam reklamację na samym wstępie. W ogóle po pierwsze był numer odcinka, bo nie jestem pewien. Do? Dobrze, dobrze, to już pierwszy czek. A drugi czek, kurczę, dlaczego zaczynamy. Dlaczego mówimy tylko o serialach? Chcemy grać w grę. Dlaczego nie gracie w grę? Hubert, wytłumacz się. To jest podcast o grach popkulturalnych. E, po drugie, grałem w gry, grałem mam. 30 godzin w Forza Horizon? Pięknie, piękne, Proszę piękne. mi tutaj nie mówić, Dobrze, że nie gry, ta, w gry za za Proszę bardzo, słuchajcie moi drodzy, mamy dzisiaj dokładnie 5 października i w waszych hitboxach możecie zainstalować demo i możecie sobie podrać przez 30 minut. Sprawdźcie, odrajcie ja, za, ja zacząłem Uf. pobierać, zacząłem pobierać, mm -hmm. ale niestety A, okazało, jest, jeszcze jedno, jest jeszcze jeden ważny newsik. To jest z dzisiaj to jest, dla mnie jest jeden, przeczytałem gdzieś tam w, w ciągu dnia i w ogóle o nim zapomniałem teraz, a, a sobie nam właśnie RSS -y i, i widzę, że mi to wystarczyło znowu, czyli powstaje Beyond gluten 2. Mm -hmm, powstaje od 10 lat? E, tak, ale <laughs> e, uwaga, to, że powstaje od 10 lat, no, chodzi o, o coś totalnie innego. Dra była w tym tak zwanym limbo, jak to się nazywa, czyli nie ni, nie skończyli takie w pełni, że słuchajcie, już nigdy nie powstanie, to że no, robimy, nie? A dzisiaj twórca powiedział, że dra jest w preprodukcji, czyli... No dobra, ale znowu będzie wyglądał jak kubek The Last Guardian. No właśnie, nie, bo... to mówić. ja wiem. Ale to jest tak gra, Pomyli która teraz była w goldzie, Ale prawda? to jest identyczna sytuacja jak z The Last Guardian. Zapowiedzieli, dali jakieś screeny i, i potem długo, długo, długo nic. Tylko przekładali datę premiera, a potem w ogóle to uciekło. Hmm. Czy ja wiem. A słuchajcie, to jest jakaś dobra gra, bo ona chyba w goldzie była, tak próbam się przebić. Beyond God and Evil ta w HD na 360 była, tak. tak. To jest jakiś dobry ja, ja tytuł, bo, bo faktycznie pobrałem, tytuł. jak to jest bardzo kultowy tytuł. Hmm. Hmm. Jak nie drałeś, to nie wiem, co tu robisz. W tej chwili ty powinieneś siedzieć przed tymi z i drać. A to ja idę. <laughs> <laughs> pobrałem, pobrałem się, ja a żeby mi się record nie sprzedało, jeżeli dają takie dema 30-minutowe. Może chcą zakończyć graczy kupna. Wiesz co, ja się wcale nie dziwię, jak gra jest nieskończona? No, gra jest nie, nie tyle nieskończona, co no, wyszła w złym momencie też. Nie, ona jest nieskończona. Ona jest za szybko wydana. Jest hmm. nieskończona. Tam jest ponoć na przykład pustkowie, na którym nic nie ma. No, na no, no, pustkowie tak, e, oświecać Ciekawe. się. ale nie wiem. Pustkowie no. mają to do siebie, że tam niewiele rzeczy jest. Okej, okay, tylko że jak macie pustkowie w Falaucie, czy macie pustkowie e, w innych grach cokolwiek, zawsze macie tam jakieś questy do wykonania, jakieś znajdźki, cokolwiek. Tu nie macie nic. No to jest robie, realistyczne pustkowie. Tak. tak, w którym jak przechodzicie na... W, w, w, w, macie lokalizację na mapie i chcecie tam się dojść. Przechodzicie tam, a tam jest normalnie promień śmierci i umieracie, nie jesteście w, tam, w stanie być. To to jest pokazanie, że teraz jest niespiączona, nie? Oj, ja, ale nie lubię takich rzeczy. Oj, oj, to jest gorsze niż bariera. Hmm. To znaczy... Ludźmi nie to dobrze rozwiązali, prawda? On tam mówi, że tu diabeł mówi dobranoc, albo że kobiety <śmiech> tak. czekają. Ostatnio się z tym spotkałem. Piękne, <śmiech> piękne. Tak jest z tego uśmiech. Ja byłem strasznie zajarany likorem po pierwszej prezentacji, no ale spodziewałem się zupełnie czegoś innego. Um, ja myślałem, że to coś takiego może być. Jeszcze bardziej myślałem, że to bardziej Wioterpega pójdzie, a nie, a nie właśnie Metroida, ale pomysł mi się podoba, ale nie kupiłem tej gry właśnie dlatego, że byłem w 100% pewien, że jak to pokażą, to może to być kupa, nie? I jest kupa. Proszę nie, nie graliście jeszcze, nikt z nas nie grał, tak? E, nie, nie grałem. nie grałem. ja tylko tam e, mam kontakt z różnymi osobami, które grały i właśnie mi opowiadały o tym, że to dra jest nieskończone, w których momentach to po prostu widać, no to, że dra jest nieskończone. No to panowie, praca domowa na kolejny odcinek, a w ogóle nie powiedziałeś, że dzisiaj 5 października, Piotrek, a chcieli zawsze... Powiedziałem. Powiedziałeś? Jak ja tego nie zarejestrowałem? To już teraz chaczy no, wiedzą, że jest ale przy okazji właśnie tego nie okay, Okej, okay. to ripar. jednak muszę być paść uważny. Także mamy pracę domową. Praca domowa polega na tym, żeby ograć demo Ricora. No tak, naprawdę. Ja jestem bardzo ciekaw, tak, tak naprawdę, bo faktycznie wszyscy psioczą, że takie niedorobione, ale że dosyć wyjątkowy tytuł. Ludzie mówią, że to jest bardzo fajne. No, ale naprawdę, nie wiem no, czego się spodziewa. to Specjalnie spodziewać. To jest właśnie pokazanie, jak złe rozplanowanie developmentu gry może rozwalić totalnie drę ostatecznie. Bo chcieli ją za szybko wydać i jej po prostu nie skończyli odpowiednio. Mm -hmm. Tak jak niektórzy przeciągają w nieskończoność patrz Last Guardian, <laughs> tak? Tak niektórzy chcą wydawać za szybko i się dzieje. A nie co się macie dzieje. wrażenia, że takie projekty, które są przeciągane, po prostu powinny zostać anulowane i tyle bo tak na siłę je ciągną, żeby coś innego produktywnie robili, a tak to... Albo wiesz, od nowa to stworzyć, z białą tablicę i od zera pisać, nie? To się zdarza. To się zdarza, zwłaszcza w developmentie aplikacji, z tego co wiem, zdarza się, że czasami jest powrót. Oczywiście, że się zdarza. Z grami chyba będzie coraz częściej w ten sposób. Ale fajnie, fajnie, że coś wychodzi. Szkoda, że takie duże, ja bardzo liczę na to, że skoro to jest tylko 30 minut zabawy, to zdążę przed podcastem, przed tym nagraniem ograć, ale 6 GB dla mnie to jest to jest duże demo. No jest, jest, jest duże demo. Zresztą po tym pobieraniu Forzy, dema Forzy Horizon 3 to już w ogóle <laughs> <laughs> jestem przerażony tymi demkami. Ale w ogóle zauważyliście, że dema w ogóle wracają? Że ta generacja na początku była w ogóle y, totalnie bez dem? Aha, a ta, teraz ta, to, chcę przypomnieć, coś że demo się czy... pojawiają tylko u nas na... tak, ze sprawą Microsoftu Tak, dokładnie Naprawdę na, na platformie Sony nie ma mm. tego w ogóle? Nie, nie ma, ma nie. Znaczy, Wydaje mi się, że demo wracają, ale w trochę innej formie Po pierwsze w formie bet a po drugie o, w formie wypróbowania gry na jakiś czas w formie access na przykład Kupujesz jej akces i masz demo Najnowszej gry, tak? Battlefield 1 na 10 godzin Ja zamierzam z skorzystać, z tego dema Bo, no, bo ja Zresztą będę chciał się W anegdotę obrócić no. moje kupowanie Forzy Ale to, tak dojdziemy do Forzy <laughs> Ale bardzo fajnie Ja, się, ja nie, nie kupuję jej akces Tak naprawdę na co dzień ja, nie, ja też nie kupuję i nie kupię Nigdy Ach, ty jesteś zawsze buntownik Zawsze musisz pod prąd. Nawet dla Battlefielda nawet nawet battle 10 battlefield. godzin. Przecież nie będę kupował w, w, w, ja, to jest dla Battlefielda, tylko, tylko dla Battlefielda. No to jest bez sensu. Mam Destiny. Teraz se pomyślałem, że elo, będzie no wypatrz do, do Division. I ten, to chcę na se ponownie do division nawet bez tego, a, tego dodatku, który wyszedł tam underground. Nie mogę, no. nie mogę w ogóle ten usłyszeć, uwierzyć w moje uszy. No, zastanawiam się, bo zacząłem przeglądać Co jest w tym patchu nowym Widzisz, I... widzisz. Hmm. Ale oni przewracają z tego co widzę Wszystko do góry nogami, także to może być Odświeżenie Znaczy, mi Ja to no chętę takie za Division, powiem wam szczerze ja. Dominik, ty ostatnio grałeś w, Diviz w Division o, Uruchamiałem, wiesz co, żeby Chyba jakieś znaczki. tak sobie chodziłem y... <laughs> Uruchamiałem, żeby update zrobić <laughs> Ja mam wszystkie znajdźki no, Dziś pamiętam, że zbierałem A ty nie masz teraz <laughs> Division, e... prawda? W ogóle nie masz? Ta, ja e, nie, e, nie e, mam. To ja widzisz. Totalnie... Wczoraj, wczoraj z D Hubertem żeśmy zaczęli przetłumaczyć po ile chodzi te I wyobraź sobie, że znaleźliśmy oferty cyfrowe, normalnie klucz cyfrowy do, do kupienia na Aledro, podstawki za 60 zł. Tak, to jest klucz, a nie, nie konto. A właśnie co, tak możemy o tym porozmawiać dłużej, o tym co się dzieje z cenami gier, bo ja jestem trochę przerażony tymi wysokimi cenami na premierę, a niekiedy wręcz skandalicznymi. Widzę Forza Horizon za 400 zł Ultimate w pudełku, która wróciła do legendarnego Isha Nie, nie robimy im reklamy, nie lubię ich. Nie lubię. I zobaczcie, że, że no, a później się okazuje, że są gdzieś tańsze oferty, chociaż tak jak już ustaliliśmy, to często są babole tak naprawdę i zaczęliśmy nawet się zastanawiać, jak to możliwe, że tak cena fluktuuje, tak? Że ciągle się zmienia cena gry, mm. która jest w miarę świeża. Przecież Forza dopiero ma ile? Tydzień czasu od premiery minął? Tak. No. Znaczy, ja kupuję Forzę przed premierą za 200 zł. 199, to w ogóle jest jakiś dokładnie. absurd. To jest... Przed premierą? No tak. tak. Y a ty Dominik chyba w sieciówce w Empiku za 240 zł. Tak, tak. tak. Za taką cenę, no bo wiesz, tak. oni wiesz, jak oni robią, że robią cenę y tam tak, tak. chyba... 299, i ładnie przeceniają, no nie? Czyli taka <śmianowna> słynny, <śmianowna> <śmianowna> słynny trik, słynne cięcie ceny, tak? W ogóle ceny wirtualnej, no bo nie ma czegoś takiego jak cena podstawki za 300, tak? Więc mogą stać no. mo mo nawet 500 przecenione, tak? I to, ale ludzie na to idą, ludzie się na to łapią, bo potem masz w czekaucie y zaoszczędziłeś 49 złotych. To jest w ogóle mm -hmm. jaka to jest mistyfikacja. No, nie? Jakie to jest. To jest zwykłe oszukiwanie mm. ludzi. To jest, y, ludzi, no, nie? No jest. najzwyklejsze. Aleka. No ale już przy, przywykliśmy do tego, że takie zabiegi sprzedawcy <laughs> robią. Dlatego nie z tym sklepem, ale czasami tam kupuję. A tydzień po premierze Forza była za 160 zł. Dlaczego? Nie wiadomo. I, i teraz ja wam mówię, uwaga. Zaczynają siedzieć magiczne rzeczy. Uwaga. Jest sobie Microsoft. I on sobie stworzył tą grę i Microsoft w Polsce jest dystrybutorem, jeżeli dobrze pamiętam, w Forza Horizon 3 w Polsce. No i teraz jest cała magia dziejąca się po stronie rynku. Jeżeli taki sprzedawca kupi tej gry jak głupi, bo jest, kurde, w Forza Horizon wszyscy chcą ją kupić, to trzeba sobie zrobić w magazyn, nie? I trzeba kupić więcej, żeby było. No to kupują ich dużo okazuje się, że się nie sprzedaje, więc żeby, za, żeby w ogóle opróżnić magazyn, daje się mniej, mniejszą cenę. Wtedy ludzie z, z, z chęcią kupują. I to jest prawo rynku. Ale myślicie, że, że ten... Faktycznie no ten, dało się ten... kupić taniej? Że, to nie, tak, że e, to nie było takie było... Co, że robisz czekaw, a tu cena magicznie osiąga normalny poziom? Nie, nie, nie. nie, nie. W, w niektórych promocjach były ponoć błędy, na przykład w sklepu, że to jest tak. niby. Ale e. prawda jest taka, że to nie była kwestia błędu, tylko ktoś się pomyślał, a wiecie co, zróbmy tą przycenę. A później jak rzuciło na dle masa osób i się okazało, że nie mają tylu kopii w magazyniach, no to wiesz, na dle, że wynik błędu, nie? E, nie? Nie, nie, nie. Jedna promocja była błędem, a druga nie. O, no no, promocja. Jedna jedna forza była chyba przyceniona na 170 i ona nie była błędem. Po prostu rzucili parę parędziesiąt kopii na sklep w chyba. Gdzie to było? To nie był Komputronik albo Tronik, tak, dokładnie. komputronik. Samo to, że I komputronik ten... sprzedaje gry już jest w ogóle jakąś jakimś totalnym mm -hmm. elementem. No. E a druga była chyba za 150? Nie, za 120. Za 120 albo 30 i to Zajda. był błąd. Tak, to był błąd, ale no mówię, to się to raczej zadziało w ten sposób, że walnęli to, żeby opróżnić malazen, jak się na wszyscy rzucili, to się o to założenie ma, więc no. No tak się robi. Jest to, jest to, jest... to wielkie zamieszanie, a wiecie co, u mnie to powoduje, że ja coraz rzadziej y, będę chciał na premierę brać gry. Jeżeli takie są skoki cenowe, oczywiście... Ja odkupuję kupuję niektóre rzeczy z, w jakiś tam oszczędnościowy sposób, ale jednak trochę mnie to boli, że ta cena tak skacze. Bo to jest pełnoprawny tak, tytuł, tak. dosyć świeży. Brałem na premierę, miałem preorder, oczywiście zdobyty z, z dużą przygodą, bo impost się nie ogarnął i kurier trzy razy nie mógł włożyć do paczkomatu. Także już wiem, że na preordery um, niestety nie nadaje się ta metoda um, przesyłki w ogóle. Lepszy kurier. Jednak jak chce się naprawdę być tym ili adopterem i pobierać ten one patcha, to akurat nie było. Eee, ja pragnę ci przypomnieć, że ja grałem 4 dni przed tobą. No tak, Bez a kulierków. ja miałem pre także w ogóle to jest jakiś e, absurd i chyba nie zrobię, teraz nie zrobię preordera na nic, przez jakiś czas, dopóki to wszystko się nie uspokoi, a poza tym dochodzę do wniosku, że lepiej po prostu poczekać. No chyba, że, no, no ja wiecie, też, to hype też, też to, to tak. działa, tak, ten hype po polsku słynny. Tak, hype też działa, y, tym z drugiej strony gry rok po premierze potrafił korzywać na Allegro 60-70 zł. No tak, no, no jest pytanie, jeszcze tak. Rzecz... Pytanie, czy chcesz czekać rok, tak, to jest właśnie zawsze no, zainwestowanie. Właśnie, gwąstka, właśnie. Ja czy rozumiem, no trzeba czekać... poczekać dwa miesio... no miesiąc, tak, no dwa miesiące, kiedy ta cena jakoś tam się uspokoi. Ale po sposób chcę robić. Ja mam tylko takie wrażenie, że, znaczy może nie wrażenie, takie odczucie moje, że ja się trochę czuję oszukiwany niestety z tymi cenami, bo w końcu, to w końcu jaka jest ta cena? Ona w końcu jest 300 zł, bo jednak gry konsolowe mają, no, to są, to są produkty niezwykle luksusowe w tych cenach ja, niż ja ci, się ja przyznać. Powiem, ja ci powiem, skąd masz brać cenę, która jest docelowa. Ze sklepu Microsoftu bezpośrednio, która masz ustawioną tam. No to jest cena referencyjna, tak? Pewno. I tak, to jest pewne, bo to jest dystrybuowane przez Microsoft, u nich na okresach wiadomo, to jest cyfra, więc tam dają tylko dostęp tak naprawdę, a nie dają ci kopię twojej... No to się przywija na podcastach, że w sumie nie kupujesz niczego, to są wszystko wirtualne twory. Dokładnie. Ale jednak, tak masz taką, a nie inną cenę referencją. A to, co jest cała reszta, to są po prostu prawa już rynku bezpośrednio, które, które działają. Dlatego ceny tak czasami lecą na łeb na szyję, no bo jest dużo kopii, trzeba to sprzedać, żeby opróżnić po prostu magazyn, no i się sp cena spada, spada, spada i tyle. Mhm. A nie masz, Piotrek, w ogóle chyba też wrażenia, że to trochę psuje w ogóle no, tą markę? Forzy, że gania tak cena? Bo kiedyś Forza trzymała bardzo Pewnie. cenę, prawda? Tak, dwójka, dwójka trzymała Niezwykła cenę. to jest. Mm. A to zupełnie, zobaczcie, minęło trochę czasu, no zrobili kolejną część i y, lepszą, tak? Pod każdym względem jednak. I, I takie historie się dzieją z tymi cenami. Ja trochę jeszcze czuję oszukany. Jednak... Ja też się czuję oszukany, bo pamiętacie, co ja mówiłem, że e, nie kupię tego, bo po cholerę i w ogóle, nie? Poczekam, aż będzie tam za 50 zł, wtedy, wtedy łytnę. I co? Przez wasz, a, przeż, przez wasz hype? Kupiłem to za 212 na Xbox na a teraz właśnie patrzę na te promocję za 160 i mówię, kurde, poczekałbym jeszcze, jeszcze z miesiąc i to teraz będzie kosztować, kurde, 80 zł. No, Wiecie, to jest kwestia ciekawe. Też jest, kwestia też jest inna, bo ja na przykład mam tak, że jeżeli nie kupię gry na premierę, to najprawdopodobniej nie ogram jej w ogóle, bo nie będzie czasu, będą inne gry, będą inne projekty, coś trzeba będzie zrobić i, i po prostu jej nie kupię, ona będzie gdzieś na liście do ogrania. Mm. I, I tu jest problem. No tak. i też ten jakby ten hype cały, który jest na premierę, też pomaga jednak w odbiorze gry. W, w tym, że można sobie z kimś pogadać na temat tej gry, na premierę wszyscy w nią grają i tak dalej no to się zgodzę akurat znaczy wiesz, nie chcę, żebyście też zrozumieli mnie źle to ja, ja nie, nie to, że chcę żale wylewać tak, że ojej dałem się oszukać, bo absolutnie tak nie czuję nawet na tyle ten tytuł dla mnie jest dobry i sp sprawdza mi się i świetnie się bawię, że nie mam żadnego żalu, że zapłaciłem więcej, nawet wręcz przeciwnie, jest dla mnie to absolutnie ok, tylko chodzi o samo zjawisko, tak na przykład nie, no do tej tak, pory Destiny tak, nie, nie kupiłem, było. bo te ceny są takie, no to jest kwestia właśnie czy dana, cena danej gry jest dla was akceptowalna bo na przykład jeżeli, tak samo z tym Destiny bo teraz przez wasz hype Destiny jest Dominic? kolejny powrót zacząłem Chce, szukać ch chcesz, chcesz powiedzieć siebie. o Superhocie? nie, Superhot, <laughs> ja do niego kiedyś wrócę ale, ale wiesz o co mi chodzi no tak, no ale dobrze, no nie można porównać Destiny i Superhot'a, no to, to są zupełnie... Tak, no i widzicie kurde, następna gra, w którą kiedyś chciałem zagrać super i ona jest czy Destiny? na liście no, Superhot I, i prawdopodobnie w nią nigdy nie zagra już, bo nie, jest nie ma hype'u w ogóle Steam? Nie, nie Ona jest moim bete Steam bo ja dostałem kod na Steam, i ja go zrealizowałem więc ale no nie, możesz ją dobrze, sprawdzić to... absolutnie bezpłatnie Problem jest taki, że ja nie mam na czym to sp tego sprawdzić, bo jakbym miał ją kupić to na Xboxa. A okej. Okay. To, to jest jednak za, za mocna grafika na, na mojego maluszka. Super hot, naprawdę? No. Chociaż mogę spróbować. Chyba, ale... szkodzi. Nic nie, nie kosztuje. Wtedy no. będziemy mogli skonfrontować się z Piotkiem. <laughs> To tak, tylko chciałem zasygnalizować, że te, że te ceny, nie wiem, ja jestem teraz troszeczkę już yy, chyba, chyba wyrosłem z preorderów w takim razie, no bo robią sobie jajca. Mam to samo. Potem po w ogóle 16 i Forza Horizon i też paru innych gier, które, które po drodze strasznie staniały po dwa miesiące, po premierze nagle cena zleciała na web na szyję. To uznałem, no. że, to, że Dishonored 2, który tu mam preorder jest ostatnim preorderem, który w ogóle mam, tylko i wyłącznie dlatego, że Dishonored jest moją ulubioną martą. Znaczy, ja nigdy nie robię pre i nigdy nie będę robił. Z bardzo prostego powodu, jeśli chcę kupić grę na premierę, to, to kupuję ją na premierę, no. może się coś pozmieniać, może tak. Nie, nie wiem, mogą być jakieś beznadziejne opinie o tej grze, no i wtedy jej po prostu nie kupię, a będąc, mając pre jesteś przywiązany do tego. To jesteś, to widzisz To jest kwestia priordera, Bierze się stąd, że na przykład Jeżeli ktoś jest wielkim fanem gry Tego nie będzie obchodzić, czy to będzie kupa, czy nie kupa On chce no, w to zagrać w... Dobrze, ale po cholerę robić wtedy priordera, Kupujesz na premierę no, to Huber dobrze Albo mówi. kilka dni wcześniej Jak ja zrobiłem to z Horzą <głos> Po prostu zapytałem się kolesia, hej macie tę grę na magazynie Chociaż po premierę za trzy dni Jasne, mamy, chodź Wyobrażasz sobie, żeby Dishonored kompisz? 2 było na kilka dni wcześniej Nie tak. będzie tak, będzie. Division też miałem na kilka dni wcześniej. Każda gra, yy, każdą grę, y, ludzie ze sklepów mają kilka dni wcześniej z magazynu. Oni zamawiają tą grę i po prostu no muszą, puszczają muszą ją wcześniej. na premierę. To jest dobra taka. Ja, oczywiście, że muszą mieć. Wiecie co? Jeszcze jest taka rzecz, to chciałem powiedzieć. Na pewno świetnie by było, gdyby, gdyby preordery dawały nam jakieś ekstrasy. tak, Takie naprawdę wymierne korzyści. A do Forzy, do preorderu wiecie co było? Jeden samochód. Jakiś jaguar tam. Właśnie. Że nada. Dlatego, że nada. to jest wymysł korporacji tylko. Tak, i ja, ja są zaczynam się buntować. To niepotrzebne. Zaczynam się buntować, bo oczywiście to może świadczy o tym, że jestem fanem tego tytułu, tak, bo priorderuję, ale tak naprawdę. To... Na przykład, jaki jest sens kupować teraz pre-order e, Wildlands, o którym ciągle tam sense się jest, interesuje? Sens jest żaden i nie ma. Nie w ma. W każdej innej grze sens jest żaden. No ch Piotrek, chyba, że. Wiesz co? Chyba, że. Parę, no. Chyba, że taka sytuacja, że jakby mm, obawiasz się, że jak nie kupisz teraz, to nie kupisz później. No to ewentualnie jest jakaś tam. Hubert, ja chcę Ci przypomnieć, że ja kupuję głównie cyfry. To jest no jedna ta, rzecz. To, I teraz. Wyobraź sobie, że taki Dishonored 2 wychodzi u nas 11 listopada. I co? <głos> Gdzie ja to kupię 11 listopada? <głos> Nigdzie. Kupisz to 9 listopada. Nie kupię tego, Ma nie mogę kupię się założyć. Nie kupię, wiesz czego, bo to jest piątek. 11 listopada to piątek i najprawdopodobniej będzie można kupić dopiero w poniedziałek. Oj, a nie, nie, mogę się pasek. założyć, że będą już mieli w 10 listopada. Nawet ci pokażę aukcje, na których pisze już mamy. Dobrze, to możesz się pokazać. Ja, ja się mogę założyć, że, że nie będzie. Przy okay. Czyli... no to mam nagrane. <głos> Czyli możemy podsumować tą bo część. Przy każdej grze tak jest. <głos> że, muszą że... mieć parę dni wcześniej, żeby ją wysłać. Ale nie będzie wysyłać na 11 listopada, bo jak ci to zrobią? Będą wysłali 10. 10 już będzie nie sądzę, 10, bo 10 bo będą wysyłali. Ale dość mocno trzyma się, się tych swoich wytycznych. Mm. I dystrybuje dystrybu Microsoft Ceneda też. dla mocno, mocno z Bethesda tam działa żeby to nie wychodziło wcześniej. Ja pamiętam, jakie rzeczy były ze Skyrimem, żeby nie, nie wyszedł wcześniej. Więc. No, to że zobaczymy. dajmy. bo, bo faktycznie puenta, może tak spuentować troszeczkę, że te priorytety teraz. Za mało jest moim zdaniem bonusu dla, dla tego człowieka, który te pieniądze wcześniej wrzucił żeby w ogóle się w to bawić. No, ten jeden samochód tak, tworzy. Ja rozumiem nie, na przykład, żeby. gdyby, nie wiem, dla preorderowców był tańszy season pass. No, jakaś wymierna korzyść, ale nie, nie ma, nie ma. Przyjmując o tym, Bo że te to jest... gry są jednak drogie w takich inicjalnych cenach, tak? Relatywnie. No i w ogóle preorder, bierzesz preorder za tam 200 pary złotych. Wszystko super, nie? Sobie bierzesz sobie przywiązany do produktu. Whatever, nie? Ale okej, okay, spoko sp jestem przywiązany do produktu i wszystko super. Tyle tylko, że. Drawy wychodzi i nagle się okazuje, że nie dość, że priorder ci nic nie dał, to jeszcze często zapłaciłeś za nidów więcej niż drawy wyszła po premierze, bo to często się mm -hmm. dzieje. I nie zwrócą ci różnicy, A właśnie, to, tak. które sklepy zwracają. Dotknęliśmy tu do ważnego tematu. Dlaczego priordery nie są tańsze niż na premierę? Przecież to byłoby genialne. To byłoby e, genialne, są tańsze, I kiedyś tak Ludzie było. i tak kupują. Ludzie i tak odpowiedział, <śmiech> tak tak tak dokładnie kubek. tak to działa. No to ja tak, będę bojkotował w ten sposób. Wiecie co było będę śmiesznego z, z Forzą? Tydzień przed premierą patrzyłem, bo nawet co ja chciałem zobaczyć cenę po prostu poglądową jaka będzie. Kosztowała na Allegro, aukcje się zaczynała od 240 zł. Parę dni przed premierą? 220. Na premierę? 200. Dlaczego? W ogóle wszystko w wbrew jakiejkolwiek logice. Tak naprawdę. Ale skoro już o tej forzie, to może powiemy tak o naszych wrażeniach. Bo tak naprawdę. Ta, to o temat no, ceny. to jest. To jest Pudne temat w bo Forza Horizon 3 wyszła. No ile? Tydzień temu? Dwa? E, tydzień tydzień, tam, tydzień, tam. tydzień temu. Tydzień to znaczy, Ja y, jak tego słuchać miałem ja miał dwa tygodnie temu. Nie, tydzień temu. Tak, tydzień, tydzień. O, i wyszła sobie Forza Horizon 3. Ja na dwa dni przed premierą mówię sobie, kurde, nie będę tego kupował, bo po co? Ale tutaj Dominik i Hubert i tam jeszcze Sebastian i Robert, których pozdrawiamy, mocno napaleni. to kupujemy, kupujemy, będziemy mieć, wszyscy będziemy tupują. grać. I w ogóle <głos> wszyscy kupują. No to, ja to gra jest. Ja sobie popatrzyłem i tak mówię na, na, na filmiki, na recenzje też różnych youtuberów, mówię, Dobra, kupię, no bo jak nie kupię teraz, to się nagle okaże, że jak kupię to później za 50 zł, to nikt tutaj już nie będzie grał i co mi z tego online a i tak dalej. Ta, tego singla, to tam mm, samo jeżdżenie, to to nie jest nic fajnego ale dla ale mnie mało, osobiście, nie? Ale mało graliśmy tego online'a, w ogóle takiego no właśnie grupę. mało. To znaczy, bo ja się trochę zawiadłem tym online'em. Zawiodłem się kampanią. Myślałem, że to będzie taka pełnokryjsty kampania, a to jest po prostu, to jest parę wyścigów i to znaczy wszystkie wyścigi odblokowane. No Tyle. nie. Nie, nie, nie, Hubert. Ty mylisz dwie różne rzeczy. A, dobra, sorry. Ale i tak, i tak. Są, jest parę wyścigów odblokowanych i myślałem, że trochę, trochę inaczej będzie wyglądało. Kampania to, jest, kampania to jest tak, że łączysz się do jednego gracza i mhm. razem robicie jedną kampanię. Mhm. Jeżeli to masz coś niektóre rzeczy z tych zrobionych, to ci się nie liczą, ale jeżeli dojdziesz do wyścigu którego ty nie masz, to tobie też się zalicza. Hm? No dobrze, że tak jest, to znaczy taki, taki mnie bo nie porwało, nie wiem, bo my mało graliśmy w tą kampanię, ale, no właśnie, ale... mnie nie porwała ta kampania myślałem, że będzie trochę coś innego Znaczy spodziewałem się bardziej takiego fabularyzowanego, że skoro tak mocno promowali, że w ogóle kampania i możliwy tryb kooperacji w ogóle takie cudawianki hmm. jak to mówi Piotrek, a to się okazuje, że to po prostu jest od wyścigu do wyścigu Odbokowywanie kolejnych lokacji i upgrade'owanie tych lokacji. Także ja sądziłem, czy z drugiej strony, co może być w grze wyścigowej fabularnego, tak? No właśnie. Trudno to. Chociaż, chociaż Dominik. Ja nie chcę nic, chcę podać inny przykład. Co może być fabularnego w, w, w opiłce nożnej? No może być. Może być. Może no być. się okazuje, i... że może być. <laughs> Ale to nie, zła, po, nie, nie po 20 latach. Popularna. Po 20 latach dopiero. Trochę mi to zajęło, tak. No, ta że im trochę zajęło, ale tak się okazało się, że da się, więc tak naprawdę w tej Force Horizon, 3 niby ta kampania nie jest jakaś super idealna, ale wciąż jest jakaś, tak? No Bo jest, czujecie się jednak tym bossem całego festiwalu Horizon, nie? Tak, odwrócili sytuację, tak, teraz jest się powiedzmy organizatorem, tak, w pełnym stopniu. Czy jest się organizatorem, tak, właściwie? No jest się organizatorem, jest się ustala te wy wyścigi i tak dalej. Chociaż trochę za mało ty tych rzeczy związanych właśnie z organizowaniem jest moim stanem, bo co, jedziesz pod wyścig, wydrowasz wyścig, jedziesz do następnej znaczy, lokacji. ja się trochę czuję oszukany, bo tam jest yy, taka, yy, taka opcja, stwórz własny wyścig, nie? Aha. I myślałem, kurde, będzie można sobie wyznaczać Trasy, będzie można Aha. sobie wyznaczać Wszystko, nie, pogody, Ilość przeciwników, dupa Wyznaczasz tylko, co tam wyznaczasz Jakim autem jeździsz Ty Typ i samochodu, ewentualnie i ilość, ilość krążeń <śmiech> Tak <śmiech> To jest trochę klufa, to prawda no dobrze, ale to są takie aspekty poza, poza jeżdżeniem, ale jak, jak odbieracie jeżdżenie, bo ja mam ogromną przyjemność z jazdy tam, naprawdę. O, No to jest Forza Horizon, no. Każda Forza, <laughs> Każda Forza Horizon jest świetna pod tym względem i, i tutaj też nie zawodzi, po prostu jeździ się miód. Jest ok <laughs> Dobrze wiecie, jak ja podchodzę do Forza. To nie jest coś, co mnie jara, ale czuję po prostu, że to jest dobrze zrobiony produkt, tak? Nie, nie, ma, nie ma jakiejś fuszerci, żeby to nie wiem, jeździło się źle i tak dalej. Jest po prostu dobrze. Znaczy tak, ten tytuł, ta część przede wszystkim to jest naturalna ewolucja kolejnych, poprzednich tak naprawdę. Przecież. Mm -hmm. Jak utruchomiłem, po prostu czułem się jak w domu. Bardzo mało jest takich typowo nowych mechanik. No jest to zbieranie tych fanów, tak? Gdzie, gdzie tam zdobywasz to tak jakby twoja publiczność i ona definiuje to, czy możesz opakować kolejne lokacje, kolejne poziomy. I początkowo sądziłem, że ta mapa jest taka gigantyczna, ale, jak, ale to jednak da się objeździć, <głos》> okazuje się. Da się, da się. Pierwsze wrażenie jest takie, że ona jest taka obezwładniająca. Co ciekawe, właśnie w, w weekend był dobry mój przyjaciel. Zresztą pozdrawiamy go, oczywiście. Mówię Mariuszu. I tak naprawdę on powiedział, że ta gra bardzo przypomina zref Unlimited, ale że Tezref Unlimited był jeszcze bardziej taki E, imersyjny, jeżeli chodzi o mm. tą otoczkę, jeżdżenia autem, tak? Że tam dużo było elementów. W ogóle graliście? Bo ja właśnie, mnie to jakoś ominęło, Brałem. ale chyba przez tą rekomendację może jeszcze właśnie chcę do tego wrócić. G Grałem, ale zawiedzisz się, bo grafika jest straszna okay. na ten czas. Bo nawet sobie, spe specjalnie sobie odpaliłem jakiś film na YouTube e, z Drive'a i jest absolutnie. Oj, to, ryska, to, to, nie wiem. Za, to zasmu zasmuciłeś mnie, bo, bo tak byłem zaciekawiony, bo. Ale to wiecie co, to jest taka sytuacja, jak ktoś na przykład dajmy na to tak, kudel opowiada o grze. starą grę, tak. tak. kudel opowiada o grze, no nie, mówi wow, wow, tutaj taka mechanika, taka mechanika. A potem się okazuje, że to jest pixel art. Po prostu kolejny <śmiech> pixel art i nogi <śmiech> w miejscu tam ganiające na przykład. Znaczy, wiesz, wspominasz jak kiedyś grałeś i, i, i tak naprawdę nie pamiętasz tej grafiki, nie? I, i dopiero sobie w, potem włączasz i mówisz, boże, w wcale grałem, dlaczego to tak wygląda źle? No, to no, odpalisz się, Dominik, Dominik ten, ten TV, to też tak będziesz miał. Zobaczysz Jezu, jak to wygląda. Tylko musisz <grym> brać poprawkę, w których to czasach było robione, nie? Mm. Wtedy dopiero czy znaczy, Mamy taką, taką, mamy taką, jakby nie jak nazwać, zdolność do upiększania naszych wspomnień, prawda? Ta nostalgia tak. tam. Nostalgia mm. działa tak zdradliwie bardzo, bo można, no tak jak mówiłeś, Hubert, da się no, można się bardzo, bardzo strądze zawieść. Jednak, no bo jednak mm. mamy, ma, jesteśmy trochę już zepsuci tymi nowymi, nowymi tytułami, tak, i ta oprawa jest na pewnym poziomie i jeżeli coś pojawia się na niższym, to natychmiast to zauważamy, tak, jesteśmy, tak, tak. Mamy, mamy już trochę, z, powiedzmy, te, jakby to powiedzieć, no te wrażenia estetyczne, tak, bardzo pod, podkręcone w tej chwili, tak, i byle co już no. nie może nas, nie zachwyca nas byle co, tak. Mm dominik, teraz teraz co widzimy na trzy, ospalce widzimy na 2 na w emulatorze z 360. Ta, a wiesz że to zrobię, I, bo jest, to pamiętam, kiedy mnie zachwycało I, i sobie zobaczysz, ja, ja go pamiętam i w, jedno, dra, ja jednym grałem na 360, co mówię, Jezu, ja to bardzo, ja to świetna i Ten piękna. tak nie? nie, tak było. tak, później odpołazłeś widzimy na no i mówisz, Jezu, następna piękna na wracasz do Wiedźmina na i robisz takie, what the fuck is this? <laughs> no, tak, źle? tak. Ja, o, Ostatnio odgrywałem też że Wiedźmina 2. No, to, to, to, naprawdę. Ja rozumiem, widać że do jedynki sięgnąć, tak? Która była na innym silniku. O, o jedynka to jest w ogóle, panie. <laughs> ale wie, wiecie co, w Wiedźmina 2 nadal dobrze się gra. W no, sensie, jest Mechanika świetna. jest tak dobra, nadal. No ja, ja powiem wam szczerze, że próbuję ciągle skończyć tam. ten dodatek do trójki, ale jakoś tak przez to, że gram <laughs> razem z moją żelazną, no to. Znaczy, nie zawsze udaje uda nam się usiąść Na dłużej niż godzinę A to takie jest granie jak lizanie przez szybę Jakiegoś tam ciasta No dobra, ale nie dadamy o Wiedźminie, tak. nie dadamy o Forza Horizon 3 Tak, tak jest, tak. no a prowadziłeś mm. nas Tak. Słuchajcie Forza Horizon 3, czyli jeszcze nie świetne Piękna Australia, bo ta grafika Jest wow I ile jest detali w samochodach, jakby bezpośrednio w torpitach Że możesz sobie wszędzie wsiąść I możesz wsiąść no. z tyłu to jest tak, niesamowite. samo z tyłu z samochodu, o, Ja to rozumiem. nagminnie. To Tesli wsiadłem z tyłu. <laughs> no, to... Naprawdę, w o, ogóle. Ale wiecie, jaki był fantastyczny feature? Żeby druga osoba mogła wsiąść z tyłu, gdy ktoś prowadzi. Oj, to genialne by to było. Jejku, ale fajna, fajna rzecz. W kopie taki kop, kurczę, no. pasywny. No, nie, no to sobie odpalać i sobie i co siedzisz z tyłu, tak, i odlądasz widocznie, nie? A, a czekajcie, a czekajcie, a przypadkiem tak nie jest w GTA Online? E, chyba tak. <laughs> chyba nie jest tak. Na pewno tak jest w wacylidzie. W każdym praktycznie. W GTA Online może A w też? ogóle, a, dobra, bo zaraz boczymy na GTA Online, którego nigdy mnie nie pochłonęło, a myślałem, że to będzie takie objawienie. Ale dobra, to tylko dygresja odnośnie wsiadania z tyłu. To jest objawienie finansowe dla rockstara. Kiedyś, kiedyś możemy do tego usiąść tematu. Ja możemy zanotować w naszych kajetach. Ale faktycznie On. macie rację, że taka funkcja, funkcja taki wsiadania z tyłu to byłby ciekawy, zwłaszcza na jakim wyścigu terenowym. No. O i tak, tak. Albo tak, w ogóle, tak. żeby, żeby usiąść z boku jako pilot. Też byłoby śmieszne. A to byłoby takie a? trochę. No to byłoby dosyć. Ale e, to by było dobre, Już widzę to, to hardkorowe, że masz pilota, który widzi mapę, a druga osoba ma wyłączonego w ogóle hada. Ale złym mechanikę no. mechanik. Jak kurczę, rodem niby z kolinastem. Ale to już, to już byłby hardcore, taki wiecie, taki mega hardcore. Ale to chyba nie było, no, nie? W ogóle zobacz, teraz tak, gram w ścigałkę, ale gram jako pilot. Czyli nie prowadzę. To jest w ogóle niesamowite. E jest y, taka gra o rozbrojenie bomby. Właśnie dokładnie o to chodzi. Z nami no, jeden się, jest... naz się nazywa Nobody Explodes. Keep talking tak, and nobody explodes. Keep, keep, keep and nobody jeden kaleś explode. przegląda instrukcja, drugi e, rozbroja bombę. A wiesz, a powiem wam anegdotę z tym związaną, bo graliśmy mu znajomych. Umawiaj, zanim Dominik anegdotę. <grym> <grym> keep talking and nobody explodes będzie na nocniczu na głowę na PS4. No, będzie, będzie. Ale to jest na Xboxa, czy tylko na PS? E, nie, tylko na PSa i na PC -ta. Nie. Ale, kurczę, przyjąłeś no, na to na ja zawiesie w oszpotywi, kurczę, z tym nocnikiem, no. Nie mamy własnej nazwy. Musiałem, bo to jest nocnik na głowę. Wygląda jak nocnik na głowę i... Neonowy no, A ja tego <grym> mi jara w ogóle. No, no przez to, że tak wszystko <grym> tym tak psioczą, to ja mam ochotę spróbować. I sprawujesz na no of Games. Na czy? to liczę. Może nie będzie kolejki jakiejś kosmicznej. Będzie 50 stanowisk. Aha, czyli jednak będzie VR wszędzie, VR wszędzie. To, co to będzie, co to będzie. Ale myśliłem. Nie? VR, VR, VR, VR. No, to kiedy było TV, TV, TV. Nie? Niemożliwe. Co za Biorę to na tytuł odcinka. VR wszędzie. VR wszędzie, VR wszędzie. Co to, będzie, co to będzie, Tak, idealnie. Ciekawe, czy się naszym nielicznym słuchaczom. No, okej, okay. dobra. Ale trochę ten, moje mięśnie, te twarzy się tam rozluźniły. Uff. Dobrze. Także, czy chcemy jeszcze o tej twarzy? No bo wszyscy chyba już opowiedzieli ja tak jeszcze zanim, na innych Zanim, zanim skończymy to, Wrażenia. rzeczy związane z online, bo e, jest, jest parę fuck-upów, niestety. Pomimo, Właśnie, że gra jest naprawdę całkiem Przeżyliśmy to. Przeżyliśmy no, fuck-up i to nie. taki ostry. Wyobraźcie sobie, że Spotykamy się i mówimy, sobie, wiecie co, dawajcie odpalimy się online. No i, o, dobra, dawajcie, dawajcie. Podłączamy się. I ja z Robertem, cool, podłączyliśmy się bez żadnego problemu. Robert pozdrawiamy. Robert pozdrawiamy, <laughs> nie? Super. Działało. Teraz Dominic się próbuje podłączyć, Hubert się próbuje podłączyć i kupa. Zostają tak. komunikaty, które mówią... Nic, totalnie. No one są rodą z było powiem szczerze. Co to, co to był za komunikat No, że... że... Sieci? Mm. Musisz tam IP-seki, jakieś, jakieś cudownie... A to tak tak, taki, taki piękny identyfikator, taki hash w ogóle, który nawet nie jest przepisywany. Ja w ogóle nie widzę zastosowania. do czegoś takiego na konsoli. No, mam zdjęcie mhm. zrobić, wysłać pocztą, do, do, do niej? No to jest chore to znaczy, ja miałem problem już od samego początku od demo, bo na demie się nie mogą połączyć, ale dobra, no nie mogę, to nie mogę, wyłączyłem demo nie włączyłem już go, bo, bo nie zapisują się postępy, bo musiał jeszcze raz grać i wywaliłem ale że takie dziwne rzeczy są i też na tam? na pełnej na wersji, full to? wersji tak, Wiesz, niesamowite wersji. jest to, że za każdym razem ja znaczy powiem wam tak, ja w tej chwili nie jestem pewien, czy jak pójdę do konsoli Włączę tą grę, by działa online. Nie mam absolutnie pewności. Nie ufam już temu. Prędzej spodziewam się tego, że pojawi się ten nieszczęsny X, że X to połączenia po chwili, że nie udało się spróbować ponownie. Także w ogóle jak to hmm. możliwe, żeby nie działało online na grze konsolowej, tak? W grze konsolowej. No i dla mnie to jest jakiś tak. absurd. Bo no i kurde, to grzebanie w routerze, nie? Znaczy ja, ja, prze, ja w ogóle prze, przeprojektowałem pół sieci w domu, żeby w ogóle to... I, i szczęście bzdurałem, <laughs> że to pomogło. A tak nawet do tej pory nie wiadomo, co pomaga. Bo jest taki Właśnie, moment, Właśnie, bo wyobraźcie sobie, że dwa razy mieliśmy takie... Że najpierw, za pierwszym razem Dominik zrobił taką fusertę, zrobił to na szybko i zadziałało. Nie tak wiadomo, się wiadomo, zadziałało, nie? Później, Nagle y, następnego dnia Dominik mówi, kurde, nic nie zmienia, dobra, spróbujemy to odpalić. Odpala nie działa. Tak. Nie wtedy, I kiedy zacząłem szukać w, w internetach. Się okazało, że trzeba zrobić jakiś reset Macu. Re, Mac adresu w ogóle w konsoli. Przecież to brzmi, to jest absurdalne. Dlaczego jako użytkownik konsoli miałbym używać resetu adresu Mac? W ogóle czemu to służy? Nawet nie wiem do czego służy ta opcja, ale co ciekawe użyłem tej jak opcji. Jak to do czego? No do czego? Do tego, żeby podłączyć to pod router. Nie? To są już kwestia technologiczna. Sieci, to nie jest tak? To jest taka opcja, jak była opisana, wiesz yy, yy, procedura XX5KW i ona robi coś, coś, tam, coś tam w dokumentacji jest opisane. Nie ma żadnej dokumentacji na ten temat. I co ciekawe, to pomaga. A nie wiem dlaczego. A teraz tak sobie myślę, może my sobie obzdraliśmy to wszystko, że cokolwiek pomaga, po prostu serwery były tak, zawalone, po bo prostu. to był dzień premiery. Jest, jest taka jest ta szansa. Nie? Ale przez to, że no. próbujesz naprawiać i jeszcze cieszę się, że naprawiłeś, tak naprawdę niczego nie zrobiłeś, <grym tylko <grym grzebiesz i psujesz coraz bardziej swoje konfiguracje <grym> w domu. Z każdym <grym> krokiem. Ja, ja absolutnie nic nie zrobiłem, po prostu wyłączyłem DNS-y chyba, albo, albo porty. A albo właśnie, odsparcie. ale z DNS-ami to może być e, rozwiązanie. Ja wiem, że teraz wchodzimy w takie, no, tak zwane maturstwo ewidentne, ale faktycznie od kiedy zdefiniowałem te DNS-y Google'owe bezpośrednio w konsoli jest jakby lepiej, więc to może być to, ale słuchajcie, no jakby ktoś nam powiedział z boku, w RGPS dwójki słuchaj, skonfiguruj na konsoli DNS-y Google'a to zacznie Ci działać gra, przecież to jest szaleństwo tak nie może być, no to jest to być na pudełku napisane, że do poprawnego działania potrzebne są DNS -y Google. No. <grym> tak. Do online no. <grym> Do poprawnego jest... działania gry musisz mieć minimum z informatyki. <grym> tak. <grym> tak. Bo, bo zwróćcie uwagę, że my, my za, za pierwszym razem walczyliśmy ponad godzinę z tym problemem, kiedy go wirtualnie naprawiliśmy, a przy kolejnej sesji, gdzie no wiadomo, każdy z nas tam. Ten czas jakoś próbuję wygospodarować. No bo Mamy tam inne tematy poza grami. No i okazuje się, że ten czas nagranie poświęcasz na rekonfigurowanie sieci domowej. No, to jest słabe. No Trochę to tak obniżyło moje, moje zaangażowanie w Forza, ale z drugiej strony mało jeszcze graliśmy takiego online a, tak częściej, ale jak raz udało nam się już połączyć, to było to rewelacyjnie. To była przed Było bosko. <laughs> Ten mój pojazd, ten, ten mój BMW przerobiony, napęd na cztery koła i w ogóle... <gulia> Kółka doczepniane. I nasze r -lanty, tak. R -lanty, absolutnie, absolutnie. Tak, w ogóle absolutna radość, tak? Czysta, tylko że to musiało to zacząć jest, działać. To jest Forza. To jest Forza Horizon, to jest czysta radość, po prostu z jazdy, nieważne czy to jest realistyczne czy nie, śmigasz Lamborghini, kurde, po tych popolach i ciebie cieszy po prostu. Tak, ja w ogóle bardzo to, się cieszę, to jest, że... To... Forza Horizon 3. Tak, ja bardzo się cieszę w ogóle, że bardzo dużo elementów otoczenia jest takie do przejechania bez zatrzymania i to tak daje taką, właśnie jak powiedziałeś, piekielną radę z jazdy, że w zasadzie mało, to, no nieliczne drzewa zatrzymują nasz pęd. Mm -hmm. Czasami to, to ty... jest irytujące, bo wiesz, kosisz te palmy, jest super <laughs> i płoty, mm -hmm. wodę jeden płot ci, nie ten, ale nie są elementy otoczenia, które zaskakująco są wytrzymałe i nadziewasz się po prostu i stojesz w miejscu, no. Także jednak trzeba omijać. <laughs> wiesz, Dominik, jak robisz po raz setny ten sam drift <laughs> na tym samym odcinku, to możesz się trochę lekko wkurzyć. Może, no bo to jest <laughs> równoznaczne z powtarzaniem, tak, jakiś sekwencji tak. znowu. Tak, no, ale udało mi się, zrobiliśmy wszystkie drifty. Mm. Zajęło mi to cały dzień. A w ogóle powiem wam ciekawostkę, że mu znajomy sądził, że ten, takie są takie filmiki, takie krótkie scenki na loadingach, no nie? On twierdził, że to jest w ogóle nie na silniku gry, a jednak jest. <gry> że dobrze to, no to tak, wygląda. to jest na silniku gry. Tak. Niesamowite. W ogóle znowu kolejny przełom, tak? Ja jestem pewien, że Forza Horizon 4 będzie na nową generację na 100%. Mhm. nie na tą generację będzie. Jeszcze. Myślisz? Będzie. No bo w, e, a, myślę, że to będzie dwójka platform. Tak, dwójka była. Nie, przepraszam. Tak, dwójka była o e, Tak. Mhm. Ale, ale właśnie nikt tego nie robią. Ja bym nie chciał, żeby to robili, bo ta dwójka na 360 była, Dobra. była przeportowana, i w ogóle to była całkowicie inna tak, gra. Tak, to, i to też mogli się czuć oszukani ludzie, którzy to kupili. Bo no nie powinno tak być, no nie, to, te, tego nie powinno być. Ja rozumiem jakieś różnice w oprawie, tak, ale tam, tak jak powiedziałeś, to były totalnie różne tytuły, inną swobodą działania. To właściwie była no. Forza Horizon 1 ze w skinie trochę dwójki, trochę zmodowana. No, więcej samochodów, tak, nowsze auta, No i tam troszeczkę. Dobrze, czy Piotrek, czy jeszcze coś z tym Myślę, mówić? że w Forza Horizon Ona będzie że... wracać, bo będziemy jeszcze w nią grać. Jest ta, tego online'a jeszcze bardziej. Ale chyba wszyscy jesteśmy to, Ty mówisz OK, ale to jest taka duża okejka. Taka... No, czy to jest taka, do tej, ta, słuchajcie, jeżeli ktoś lubi jeździć samochodami i to sprawia mu frajdę, kupujcie. E, tak, by... ale jeśli ktoś siedzi w symulatorach i, i nie lubi czegoś innego, to nie. Tak, jeżeli no chcecie dranie mm. symulacyjne, to macie serię oddzielną, się nazywa Forza Motorsport i tam macie symulację. Tak, a wiecie co, że to jest te, takie zderzenie rzeczywistości, jak włączysz po takiej Forzie Horizon 3, <grym się atrakcja> tak dowolną Forzę, to masz wrażenie, że nie masz najprzyjemności przyjemności z jazdy. <grym się atrakcja> No. Absolutnie, bo to, to jest... Wszystko takie sterylne Tak, jest, i te kolizje, tak. Takie, wszystko takie, te kolizje, takie pudełka zapałek. Znaczy, właśnie to jest wada, o której nie powiedzieliśmy, a mnie trochę denerwuje, czyli model zniszczeń. No jest bardzo ja wiem, ograniczony że, jednak. Tak, ja wiem nawet dlaczego, ale to też mnie trochę denerwowało, no, ponieważ producenci samochodów nie chcą. Chętnie to pokazywać swojego autka w najgorszej możliwej postaci, To mm. Skoda, bo bardzo na to liczyłem, że jednak chcesz coś... gadać z tym. A widzisz, skoro mówimy o wadach, to mnie dalej frustruje to, co zwykle, czyli ludzie na czołówkę, że po prostu nie omijają nawet trochę, tak jak wspomniałem w GTA 5, jak jechałeś na autostradę, jechałeś pod prąd, to tak, kierowcy no, że... reagowali, chociaż... Lekko skręcają tą kierownicą Trąbili, no cokolwiek Jak tutaj pobłyskają światłami, ale wiesz, jak lecisz mm -hmm. 300 na godzinę, to co ci po tym Błyskaniu światłami? to są ułamki sekund To są naprawdę milisekundy I, i, i ja to tak Nie prawo tłumaczyć sam powiedziałeś milisekundy nie, Człowiek nie ma prawa zjechać tak szybko No tak, ja, ja, znaczy może to jest jakiś objaw realizmu Ale nawet jak jedziesz 60 na godzinę No, to no i tak nie, no, to, nie, to, to, nie, to, nie to nie jest dziecko. kwestia Oni tylko zdążą błysnąć, zauważyłem że tam mhm. się załącza skrypt i błyskają, ale nie wierzę. I to Piotr <grym> mi tłumaczył, że się nie da inaczej. <grym> ale ja nie wierzę, no. że nie dało się tego zrobić, bo to jest y, słaba rzecz. Zwłaszcza, że tu jedziesz po drugiej stronie ulicy, bo to jednak jest Australia i nadziewasz się na tych naprzeciwka. Zwłaszcza te, te Uber szybkie samochody, jak lecą naprzeciwka, nawet jak wolno jeżdżą, to jeżdżą szybko. Te, te wszystkie wyczynowe <grym> auta. <grym> tak. Ta. Bo nie mówię, o taki, nie mówię o tych fiestach na drogach, ale takich, no, z awatarami, no, o drywaterach ludzi. Jednak, jednak, kurczę, ten element, no, byłem pewien, że oni to zrobią. Jakoś się, wierzyłem w to. Tutaj jest, tutaj jest jednak problem bardziej konsol. Jest, procesor na, w tych nowych konsolach jest bardzo, bardzo ograniczony i pewnie on ogranicza sztuczną inteligencję. No, pewnie znaczy tak. Pewnie całą włożyli w to, żeby trasy się trzymały te auta, no nie? Bo jednak mm -hmm. zauważyliście, że w ogóle AI praktycznie nie robi błędów. Jeździ jak po sznurku. Chyba, że go tak, wypchniesz tak. z drogi. A, a, a z kolei pamiętam, że w starych Forzach to było tak, że czasami robił jakiś durny błąd tak śmiesznie wylatywał z trasy. Zawsze mnie to śmieszyło. <głosy> <głosy> że raptem w ogóle jedzie, jedzie, jedzie, Raptem wpadł w poślizg i ten. Ale trochę mi brakuje takiego, żeby te, bo widzicie, Microsoft zrobił te drive tak? Sam sobie pomysł genialny tak, no bo to są jakieś tam modele naszych zachowań, naszych, nawet można też się zatrudniać, tak, i, i zarabiać na nich tam na czterech naraz I, i tam zwalniać i tak dalej, żeby jeszcze czerpać korzyści z tego, jak on tam jeździ. Robi 300 wyścigów, zawsze mi to śmieszyło, że widzę, że mój dravatar dra zrobił 300 wyścigów, kiedy spałem. No, u <laughs> 300 jak u 300 tych, w, w 300 sesjach. No tak, um tak, kogoś. tak. Ale widzicie, jest to, że jest ta taka personalizacja, że widzisz, że tam jedzie ten, ten kawaler Piotr czy ktoś inny, czy ścigam innego kolegę, ale jednak to, to jest dalej sztuczne. To nie ma wiele wspólnego z tym, jak to się jeździ, bo nie ma błędów, tak? Ten AI nawet nie ma, nie ma symulowanych, prostych takich nie, nie, co, uślizgów, że doda gazu tam. za dużo, tak? Przecież te maszyny to jest tysiąc konne, no... Przecież jak się włączy te model symulacji... To naprawdę ciężko się jeździ. Naprawdę ciężko się jeździ. Jak jeszcze to, jeszcze to tuningujesz, tą machinę, ulepszysz ją, tam dasz jakieś przes przesadne parametry, to w ogóle... Tak, z klasy A zrobisz S1. Tak. <śmiech> Czy to <śmiech> nawet z klasy C. D zrobisz S1. <śmiech> tak, 10 kW <kilowatów> 200. <śmiech> No, Ale to jest właśnie magia tej gry Naprawdę daje to taką radość, jak to auto Tak się podrywa śmiesznie, bo Producenci nie przewidzieli, żeby Miał tyle mocy Jedziesz, a ono się podrywa do góry no. Chce lecieć No i uczysz się opanowania czegoś, co jest Pośrednio samolotem i samochodem tak, Dwa w jednym Ale to jest magia, widzicie, właśnie te, te rzeczy jakby Niwelują to, że naprzeciwka Nadziewasz się, no jak na widelec Za każdym razem, tak, lecą no ale dobra i tak, tak czy siak, mimo tych wszystkich bolączek, których wiele nie ma, jak widać, jak mówimy, mało narzekamy, no to to jest świetna gra i każdy użytkownik Xboxa One, ci wszyscy tam 40 w Polsce powinni to mieć, powinni to mieć. Tak. Może więcej 40 jest. No ona wyszła jeszcze na Windowsy. No właśnie, no, to jest taki, no możemy o tym no, chwilę ale no nie, nie i... widziałem, tylko filmiki w 4K, 60 FPS-ów, czyli... Ja mam, ja mam tylko jedną rzecz, która, która mnie boli, co do wersji PC-owej i Xboxowej zarazem, bo to się ze sobą łączy, czyli crossplay. Na E3 był pokazywany, że to będzie działać w crossplayu Czy działa? działa? Nie, nie cholery. Nie. nie działa? nie działa. To starałeś, crossplay, tak? crossplay nie działa. Play Anywhere działa, czyli kupujesz Drenite na Xboxie w wersji cyfrowej, oczywiście, bo to mm -hmm. jest założenie i masz w wersji pc -towej. i no, to ale działa. To, ale skąd wiesz, że nie działa? E, wiem, że nie działa, bo próbowałem się podłączyć z Toledus, który ma wersję PC-tową. No, no bo tam nawet jest... E, jak to się nazywa? E w ustawieniach, masz opcję po prostu. Możesz sobie wyłączyć albo włączyć granie z innych platform. To też jest ciekawe. I wydaje mi się, że to działa tak, jak wam mówiłem, że to działa w Rocket League. Niestety. Mm -hmm. Czyli ty widzisz drivatary osób z i to jest wszystko. Ojej, to trochę tak... To chyba nie to nam obiecywali. No właśnie. No właśnie, obiecywali totalnie co innego. I mówię, z tego co wiem i się dowiedziałem, to sam crossplay taki w 100% ma wejść wraz z girsami czwartymi, nie? Które już niedługo. No, już niedługo, ale raczej chyba nikt z nas nie kupuje, nikt się nie jara. N nie, nie, nie przyznaję, że się nie, nie włączyłem tej wersji tam, tej definitywnej. Ultimate tak, Edition. No. Ja, ja to przeszedłem i to <grym> naprawdę się trochę przemęczyłem przez to. No, to jest zwykłe strzelanie do tego, do gąbek. No, idziesz, strzelasz, idziesz, strzelasz. No, no idziesz, strzelasz, też strzelasz od dyres? Przed iluś śladów tylko zremasterowane. No dobrze, ale ta gra za coś zyskała tą popularność. Właśnie za to. Za, na przykład za system osłon. E, nie było ludu... systemu osłon przed girsami. Bo, ja nie wiem. Gra, wydaje mi się, że ta gra jest popularna tylko dlatego, że jest po prostu prosta i obmurzająca i ludzie lubią takie gry. No Zobacz w jakich no, ilościach sztuk się sprzedaje Call of Duty. To jak sobie popatrzysz na gameplay i zaczniesz szukać, jakie tam są techniki wykorzystywane bezpośrednio w takiej grze. To nagle się okaże, że gersy były przełomem. I do ludzie Były kochali. przełomem, były przełomem, były. Z naciskiem na były. No, no, no, ciekawe, ale ludzie, ale twórki, ludzie, ludzie już trójkę, to, że to Ona w ten sposób działa, że ten i proste, następne części działają dokładnie tak samo, bo ludzie kochają ten typ gry. Nie to wiem tak, dlaczego, to jest wychowasz się za osłonami i po prostu wychylasz się i strzelasz. I no wiesz, być może Hubert poszukujesz czegoś innego, tak? Może, może, może poszukujesz no, jakiejś głębi... Hubert, ale powiedz mi, w Dywizji jest tu dokładnie tak samo rozwiązane, jeżeli chodzi o system osłon. Wiem. Właściwie, Właściwie tak, tak. Ale w, wiesz, w Dywizji masz fabułę, masz cokolwiek. A, a tam... W no, Giercach też jest fabuła i to całkiem niezła. W Giercach jest beznadziejna fabuła. Jest dobra fabuła. Nie, że ja się nie armię, jesteśmy. napakowanymi facetami, chodźmy uratować świat. Dobra, idziemy. I, i... I co jest w tym złego? To, jak, to, jest, to Pamiętajcie, plan. że to jest gra amerykańska. Tak. Czy mogli, mogli powiedzieć, no nie, hmm? to powinno zaczynać się na siłowni. Jeszcze raz tak raptem tak podnoszącym ciężar, słuchajcie, a może uratujemy świat i go idziemy. Tak. Znaczy to było jeszcze tak krytykowane, że oni są tacy muskularni. Ale ja w ogóle nie, mo nie chcę się opowiadać o girsach, bo praktycznie nie, nie grałem w to. Troszeczkę coś tam uruchomiłem, chyba dwójkę tam taką jeszcze we wstecznej albo trójkę, bo tak, mm -hmm. był taki moment, że mieliśmy hype na te, na te, na te ko, ty, kopy, na ten tryb współpracy, ale chyba tam wyszły problemy typu, że tylko na dwie osoby, tak jakieś ograniczenia wyszły. Tak, tak, ta, ta, tam były ograniczenia. Ale się do tego wrócimy. Ja, ja jeszcze chcę zobaczyć, bo to jest marka, która mi totalnie ominęła, bo ja bardzo, bardzo późno wlazłem w 360 i właściwie na tytule, na tytule startowe to w ogóle nie miałem wtedy tych gier. Dla mi, powiem wam taką, taką śmieszną rzecz, że dla mnie 360, mimo że kupiłem bardzo późno, bo w schułku generacji była taka fajna, nowoczesna konsola. Nie wiem dlaczego, ale to wszystko tak jak dobrze wyglądało wtedy, jak może że dawno nie grałem na PC-cie po prostu i, i już wymazałem z pamięci wszelkie wspomnienia pc pe <laughs> Naprawdę, miałem tylko jakoś frajdę z tej, z tej konsoli, ale, te, ale ona dalej jest oczywiście, tylko jest troszeczkę inna. A to już było przestarzałe. Nie już wtedy. Nie wiem, to trzeba było. No. Stamionki, tak. Forza Horizon 3 zakończona. Słuchajcie, chcecie, kupujcie. Nie chcecie, nie kupujcie, proste. Ale dałeś ludziom wybór, wow. Bardzo oh. ważny wybór, nie? Nie no, jeżeli ktoś, to, ktoś lubi naprawdę samochodówki, to, to polecam, tak? bo no, ja nie lubię i tak kupiłem. Więc... Nie dla fana, ale to, to, no, to znaczy, że my jesteśmy przekonywujący i jesteśmy szaleni i chcemy grać razem. Fajnie. Dobra, Będziemy jeszcze następne. Ma, mamy niby jeszcze parę gier w, w rozpisce, ale mamy ściekawsze rzeczy, które moim zdaniem są się zawsze i są... Wyszły teraz, albo kiedyś wcześniej, ale jednak są popkulturą i, i są ciekawsze. dla mnie osobiście. Ciekawe, do czego teraz nawiążesz, bo tak zapowiedziałeś, że nie mam pojęcia, co weźmiesz na szkole. Dobra, zaczniemy od czegoś, co wyszło na początku tygodnia, Hubert, dobrze pamiętam? W, w czyli piątek. Łukasz Tlatka. W piątek. Tak, tak Łukasz, Łukasz Tlatka. No ten, bo czyli Luke Cage. No. <laughs> Luke no i Cage. Nowy, nowy, nowy serial od Netflixa i, i Marvela. No tak. i powiem wam, że zacząłem to oglądać. obejrzałem tylko jeden odcinek, pierwszy, te, tego tak zwanego pilota, bo to, bo to taki trochę pilocik jest, początek. I ogląda się fajnie, znaczy z Hubertem rozmawialiśmy offline i <laughs> mamy, mamy jedno, jeden komentarz tak naprawdę chyba do tego. Tak, te, ten serial I... jest tak czarny, że szok. <laughs> tak, czarniejszego, żeby nie było, to nie chodzi o to, że jest ciemny. <laughs> nie, ja, tam, to, to chodzi o to, że praktycznie pra pra pra pra pra większość yy, aktorów, które, które tam nieraz są w to się dzieje z bardzo prostego powodu, głównym bohaterem tego serialu jest Harlem sam w sobie tak, dokładnie nowojorski Harlem dobra, może od początku, ja widziałem cały sezon tak przeszpliłem piątek, sobota, niedziela akurat miałem wolne, więc więc sobie obejrzałem całość. Piotrek obejrzał jeden odcinek, Ty Dominiku chyba nic. No jeszcze, jeszcze nie, bo ja wsiąkłem w inny serial, który specjalnie no. mi się podoba, ale jednak chcę oglądać dalej, więc nie rozumiem o co chodzi. Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. Serial jest dostępny na Netflixie. Jest cały sezon jak zwykle. Zawsze Netflix wypuszcza cały sezon od razu. To jest ciekawe. I wchodzi w skład Marvel Cinematic Universe, a bardziej w skład Marvel's Universe, który jest od Netflixa, ponieważ... Chociaż pamiętaj o, o tym, że tam jest parę wcinek takich pod filmy. Yy, tak, są wcinki i na tym się kończy. Właśnie... Wystarczy, to wystarczy, serio. Ja wiem, że to wystarczy, żeby to było w jednym uniwersum, ale jednak wolałbym, żeby to się jakoś bardziej łączyło. Ja wiem, że to jest raczej nie, fizycznie niemożliwe, bo fani tego chcą, a, a producenci raczej są na nie, ponieważ e, cykl wydawniczy serialu i cykl wydawniczy filmu to są całkowicie dwie różne sprawy. I, i no, w Film wkłada się miliony dolarów i, i chcą, żeby to się wzruszyło jakoś. E, ale powracając do, do samego serialu, e, łączy się bardzo mocno z, z Jessica Jones już wydaną i z Daredevilem. Przynajmniej przez to, że jest ta sama bohaterka, która. Claire jest takim łącznikiem wszystkich serialów. To jest, to jest ta siostra w szpitalu, i ona tak naprawdę łączy te, te wszystkie seriale Netflixowe od Marvela. I, i, i więcej nawiązań chyba nie widziałem. Na pewno Takler dużo robi, bo ona na przykład z prawnika, który jest dobry, nie? I wiadomo, że chodzi o Dardewila. Myślę, że myślę, że ona będzie takim łącznikiem ogólnie dla The Defenders, które, które będą w następnym roku. I no. Jeżeli no, chodzi o, o nawiązania, to tyle. No, jeżeli chodzi o nawiązania, to tyle. To... Mi się serial przynajmniej na samym początku podoba na tyle, że jesteś w stanie obejrzeć. Podoba mi się bardziej niż początek Jessica Jones, więc to jest już duża zaleta w tym, w tym ja przypadku. Ja uwielbiam Jessica Jones, już to podkreślałem parę tak, razy. Tak, no ja, ja nie jestem fanem, ale wciąż um, jakby czuję, że, że to jest, też jest naprawdę dobrym serialem. Mi osobiście bardzo się podobały te wcinki, które zrobili właśnie pod filmy, gdzieś tam. Tak, um, one, są, one są dla fanów właśnie tam wstawione. One są dla fanów, jeżeli ja nie jestem fanem specjalnie Marvela, ale i tak wiem o co chodzi, tak, bo to komiksy. I, i fajnie jest słuchać tego, że tam, nie wiem, słuchaj, jest taki wielki gość z młotem, nie? tak, taki... tak. E, t, Oni to w ogóle trochę przesadzili, bo w Daredevilu i w Jessica Jones były też takie nawiązania, ale takie dosyć mniejsze, jak na tak. przykład gazeta na stole. Tak, tak, tak, tak, tak. A tutaj było, że nie wiem, filmy, nie? Tak, tak. <laughs> Sprzedają filmy z superbohaterami, nie? akurat e, serial mi się bardzo podobał też. E, był trochę słabszy niż Jessica Jones, moim zdaniem. Trochę słabszy niż pierwszy sezon Dardewila, ale dużo lepszy niż drugi sezon Dardewila. Taka moja osobista tabelka. Jedyne co kulało tak naprawdę, kulało, kulało i nie tylko ja mówię, że kulało, bo wszyscy z którymi rozmawiałem i oglądali Luka Cage'a mówią, że kulało, to są Wilani. To są A, czyli złoczyńcy. Tak. No to z początku widać, że coś się z nimi, halo. Wystarczy tak. na pierwszy odcinek zobaczyć. że Oni tam specjalnie motywów nie mają, no. Nie mają motywów, są źle napisani całkowicie, wiesz. Kilgrave też, ludzie mieli zastrzeżenie do Kilgrave'a. Według mnie był świetny. Kingpin był genialny po prostu. A no, tych złoczyńców jest w Luke Cage nawet kilku. Bo jeden, nie, nie będę spoilował, ale coś no, jest kilku złoczyńców, po prostu, bo jeden nie wypala. Mhm. Nie. No, no. Powiem tak. W każdym filmie super bohatera jest tak, że jeżeli jest zły złoczyńca, to nieważne co robić, to będzie super bohater. Bez fajnego super złoczyńcy to nie wypali zbyt no. dobrze. W ogóle nie powiedzieliśmy chyba, jaką super moc ma Luke Cage. Ja zgaduję, że, że dobrze piostkuje. Nie, <śmiech> so. naj, Właśnie najlepsze jest to, że to jest loot cage, to jest tak zwany power man. Tak, to jest praktycznie niezniszczalny człowiek. On tam w wyniku eksperymentów nabył niezniszczalną praktycznie skórę. To znaczy, potem się okaże, że jest nie taka niezniszczalna, bo ona po prostu się szybko regeneruje i jest mocna. Nie jest niezniszczalna i no, jest bardzo silny. Nabył, nabył tą umiejętność siły i tutaj widać, że to nie są jacyś, tacy nie wiadomo jacy superbachterowie, to są właśnie tacy street-lever hero, heroes, którzy, którzy chcą ratować Nowy Jork bardzo lokalnie. Nie, nie aspirują jakby na na wiesz, na Avengersów czy coś takiego, tylko oni chcą lokalnie, Luke Cage akurat chce Chcę po prostu pozbawić Harlem e, tych wszystkich złoczyńców, tak? Chcę oczyścić Harlem, chcę, żeby ludziom na Harlemie żyło się lepiej. I no, przeszkadzają mu w tym. Czy to, to taki super bohater, który na wpada na Pragę południe robi porządek? Tak, dokładnie. Tam, tam, tam ja, to jest loka to. lokalny. I, I to właśnie wyróżnia seriale od Netflixa no to prawda to prawda I, i, i to widać przy Daredevilu i przy Luke Cage, że to są właśnie C. Mm. Street Lever Heroes no. dobra, ja myślę, że o Luke Cage'u to tyle, bo jeżeli ktoś się ktoś tutaj... śledzi Marvel's Kingdom w the Universe to na pewno obejrzy no dokładnie, a jeżeli nie no to nie oglądajcie najpierw Luke'a Cage'a tylko zainteresujcie się Daredevilem potem Jessica Jones, potem Daredevilem z sezonem drugim, a dopiero potem Luke'em Cage'em tak tak, ładnie, tak. Bogactwo jest tych rzeczy, prawda? Niestety do, do tej serii, do, do rozpoczęcia, że strach to zaczynać, naprawdę. No właśnie, strach zaczynać, a pominąć, że przez to, że strach zaczynać, to zaczął sobie inny, w ogóle inny serial. Tak, się w ogóle. Totalnie w ogóle oderwany od superbohaterów. I, I to nie jest nie, nie jakiś dobry z tego, co mówiłeś. Znaczy właśnie, ma, wiecie co, mam, mam strasznie błędne odczucia, bo. On jest bardzo nierówny i nawet tam w pisałem, że, że trochę jak moda na sukces, bo najczęściej bohaterowie na siebie patrzą. Po prostu długo na siebie patrzą i tak mierzą się wzrokiem. Jest dużo takiego, takiej właśnie gry oczami. I tak jak kiedyś mówiliście o Batmanie, tak, że Batman patrzy, pada deszcz i tak dalej. A mowa jest o Helixie w ogóle. jest Serial, który odkryłem w zasadzie przypadkiem po prostu patrzy, chyba wpadło w New Arrival albo w rekomendacjach było. I tak spodobała mi się grafika, bo na grafice jest taki naukowiec przy mikroskopie i taka, taka jakby, nie wiem jak to nazwać, taka eksplozja z tyłu, taki, taka grafika ciekawa, no i zaciekawiłem się, a ja ogólnie lubię bardzo setting science fiction i dawno, powiem szczerze, nie oglądałem tego, a wszystko wynikło z tego, że dokończyliśmy Sherlocka, no i był taki niedosyt co robić dalej, no i tak jak mówiłem, ja nie jestem serialowy w ogóle całkowicie, ale jakoś ten, ten serial mnie wciągnął, bo są krótkie odcinki i przyznaję, że pochłonąłem pierwszy sezon już. E, ile trwają Właściwie około 40 minut. 40, no, to, no tak, taki... taki... To, nie są kró to znaczy to jest y, normalna normalna y, długość odcinka, Tak, tak. takie zwykłe serialy. Tak, ja oglądam troszeczkę go na raty. To nie jest tak, że zawsze mam czas, żeby cały odcinek pochłonąć, ale... Zdarzało mi się na przykład brać telefon do łóżka i przed snem obejrzeć kawałek, także to, to dawno mnie tak coś nie wciągnęło. Ale o, o czym jest w ogóle ten serial? Ten serial jest właściwie o naukowcach, którzy zajmują się badaniem wirusów, epidemii i po, cały pierwszy sezon toczy się na Arktyce w takiej bazie bazie badawczej, gdzie naukowcy przybywają w związku z informacją o jakimś bardzo, bardzo potężnym wirusie, który no, zaczął działać w, te, w, tym, w, tym, w tym ośrodku badawczym. No i się okazuje, że to jest czubek góry lodowej i bo wy, wy nie widzieliście, tak, w ogóle nic z tego. Nie, ja bym zostałem poinformowany o takim serialu dopiero. Aha, okej. Okay. Z tego co wiem, to nie był jakiś najpopularniejszy, bo no nie tam jest. zakończył się po dwóch sezonach. Nie nie Dominik, widzisz co robisz? Widzisz, robisz? Do Hubert się to dowiedział o nowym serialu, ale to jest to, w drę. No ja zachęcam go, żeby w końcu gierkowcy. Tak, a wracając do tego Helixa, no to jest... Y ja mam trochę problem z, tą, z, tym, z tym serialem, bo tak jak mówiłem, on nie jest specjalnie jakoś aktorsko dobry, jest mnóstwo przegadanych momentów, ale mm, namieszali, jest, tyle, jest tyle wątków w tym, tak jest namieszane, że jestem ciekaw, co będzie dalej, po prostu. Czyli jednak zasiali we mnie taką chęć poznawania dalej i jeszcze przed odcinkiem, przed dzisiejszym nagraniem y, udało mi się y, obejrzeć pierwszy odcinek drugiego sezonu, który zapowiada się znacznie lepiej, bo wyszli poza tą bazę i jestem absolutnie zaciekawiony, jak połączą te wszystkie wątki. Nie wiem, jak coś jeszcze mówić o tym, żeby nie spojować. Nawet nie wiem, czy mogę to polecić. <śmiech> <śmiech> po prostu, war, może warto pilota zobaczyć, bo, bo, bo, tak. no jest, wiecie co, jest to za jest, jest, ten, ten wirus tam mutuje, trochę dziwnie wpływa na ludzi, ale, ale no mam, mam z tym problem, no. O i tak obejrzę do końca. Ja, ja przepraszam, Dominiku. Je jeżeli macie od Netflixa i jeszcze nie oglądaliście Doktora Hu, to najpierw Doktora Hu. Bezpiecznie <laughs> będzie, tak. Będzie bezpiecznie. To ja tutaj zawsze wyciągam jakieś takie jak The Crew wyciągnąłem, tak? Że w ogóle nikt tego nie chce, a ja oglądam. Może tak? ja jestem obrońcą <laughs> takich słabszych produkcji, ale, ale, naprawdę... Nie wiem dlaczego chcę zacząć rekomendacje od drugiego sezonu, który jeszcze nie widziałem, ale wychodzi na to, że ten serial jest dobry od drugiego sezonu, no ale wiadomo, na że... Na drugim sezonie się kończy, właśnie. No właśnie. E, tutaj może być problem z zakończeniem, bo nie wiadomo czy twórcy wiedzieli, że zakończą na drugim sezonie i może być na przykład Click of To ja tak miałem z Revolution na przykład. Oj, to, jest, to jest słabe, słaba perspektywa, powiem szczerze. Tak. Yy, drugi sezon się skończył cliffhangerem, bardzo ładnie. Parę dni później serial zakończony, nie? Cancel. <grym> I co teraz? Właśnie, właśnie. Znaczy ja, ja ten, ten konkretny serial traktuję jako taką no mało ambitną rozrywkę po prostu. Ja się na nim nie, ani nie specjalnie koncentruję, mm -hmm. bo no, powiem szczerze, jak zacząłem oglądać tą Jessica Jones, to jak to nie chwyciło od razu jakoś tak, może nie, nie, nie stworzyłem się warunków do tego pierwszego oglądania. Ale tutaj, no jak już, no ciekawi mnie, co będzie dalej po prostu, czyli czyli coś się twórcom udało, tak, udało się zainteresować, być może dlatego, że ta tematyka jest taka, to jest takie hard, hard SF, takie bardzo, bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, no nie wiem, jak stare, jak, jak te powieści C. Clarka stare, takie hardkorowe science fiction, bardzo naukowe, słyszę telefon mm -hmm. Tak u mnie. Piotr proszę, Ręk. To jest nieprofesjonalne. A wiesz, że tego teraz nie mogę wyciąć. <laughs> <laughs> Także proszę wyciszyć urządzenia audiowizualne. <laughs> Także no. Sprawdźcie pilota. Co wam szkodzi? No, jeżeli macie Netflixa, może to nie będzie bolało jakoś bardzo. Jeżeli lubicie klimaty takie naukowe, że, że dłubią tymi patrzą w te mikroskopy non stop, że jest jakiś tajemniczy wirus i wiele rzeczy nie wiadomo. wszystkim chyba w tym serialu najbardziej mnie przyciąga to, że jest bardzo dużo niedop niedop niedopowiedzianych rzeczy. Że bardzo, bardzo wolno rozkręca się fabuła i naprawdę na koniec sezonu pierwszego jest taki, jest gruba akcja, którą, no ja jestem ciekaw, jak oni powiążą, tak? Jak bo, bo totalnie druga część zaczyna się w absolutnie innym settingu, tak? Zupełnie w innym otoczeniu. Już to nie jest pewien teren bazy odcięty od świata, na różne sposoby, głównie zimno, tylko jest totalnie na wolnym powietrzu no i, no i jest ciekawie, no jestem zaciekawiony, będę oglądał. Będę oglądał, może nawet jeszcze opowiem o tym przyszłości, może ktoś ze słuchaczy zaryzykuje i to obejrzy to jest ciężki temat wiecie, nowe seriale, bo tego jest tak dużo, że, mm -hmm. że no mamy no skończone zasoby czasowe i, i jest, no ja się właśnie e, zorientowałem, że w tygodniu mam 20 premier serialowych praktycznie go away no, to w ogóle jest na, moim zdaniem nieprzerabialne po ja tak. taki młody jesteś, coś się jest w stanie to oglądać. Wiesz co, e, już sobie takie seriale Guilty Pleasure po prostu usuwam, no ciacham, bo tego nie jestem w stanie obejrzeć. No, no nie, no, nie no, ma sensu. I, i takie I, las, I, i wiesz co, I, właśnie takie, z których nie czerpię zbytniej przyjemności, a oglądam tylko dlatego, że to zacząłem nie? i po prostu dalej leci no i już tak z takiego przyzwyczajenia bardziej to oglądam niż z przyjemności. No mówię, taki Flash, nie? Flasha jeszcze zostawiłem. Fla flash może być ciekawy, bo ten Flashpoint Paradox teraz jest. A racja, zapomniałem, to Arrow jest taki... Y tak. Y <laughs> podobno też ten sezon ma być lepszy, bo dwa ostatnie sezony Arrow to była totalna padaka. Nie wiem, muszę odpowiedzieć sezon czwarty, który jest uwaga, uwaga, w końcu na Netflixie. Matko, nie. Y czwarty sezon to jest najgorszy sezon ever i... To jest tak bo ten zły... sens, który teraz był, o, nie? Oni spuścili bombę atomową. Ja teraz... jego ja nie skończyłem, więc wiesz, ja go muszę skończyć. Sorry, sorry jak komuś zaspojrzałem, ale to jest tak niedorzeczne, co się tam to jest dzieje. Spoko, spokoję, ja sobie to zobaczę. E, jeżeli chodzi o Netflixa, to mi na osobiście brakuje Flasza w polskim Netflixie. E, brakuje, myślę, że będzie, bo jakaś tam stacja teraz ma pewnie do niego prawa. E, dobra, e, może dalej. E, a ja bym powiedział, żebyśmy grali więcej w gry, a nie ciągle seriale dobrze, to w następnym odcinku będą, będą, będą w następnym odcinku Dominik polecał średni serial science fiction, a tak. ja polecam znakomity serial science fiction czyli Westworld o tak, tak, od HBO premiera miała kilka dni temu w poniedziałek I, tak, w poniedziałek i to jest, matka jestem zachwycony tym serialem, to jest takie Black Mirror, tylko rozwleczone na parę sezonów już zamówili drugi sezon i jest absolutnie boski. Ale jest na HBO. A tylko jeden odcinek. Tak. Ale jest na HBO i to oznacza, że tego nie zobaczę. Yy, pierwszy odcinek możesz zobaczyć. Zanim pierwszy odcinek jest for free, no. For free. Nie o rozkodowanej w ogóle. No, ale trzeba mieć mm -hmm. HBO, trzeba mieć twór. Nie, znowu. nie, rozkodowane. Wchodzisz, no rozkodowane, stronę wchodzisz na stronę HBO i... stronę i oglądasz. A, i oglądasz. a for, aha, w internecie, okej. Okay. Okay. Tak. A, to nie, nie wiedziałem. Widzicie, dowiedziałem się, czego się ten podcast uczy, no. Tak. Edukacja. Pierwsze odcinki są zwykle rozkodowane Vinyl też był mm. No i Matko, zobaczcie, i zobaczcie. ja muszę no, Ja muszę o tym powiedzieć, muszę To dlaczego HBO GO nie jest dostępne Po bożemu dla tego Tak zwanego typowego Kowalskiego, czyli mnie no. Nie wiem nie, Ja tego A, absolutnie nie rozumiem To jest głupie, ale ja ci powiem dlaczego tak jest Uwaga, uwaga, to jest cała magia Znów działania Rynku Jakie działania rynku? E, to zawsze HBO go. Jest popyt. Jest na to, popyt. Jest to, Ty, to, że pamiętaj, że żyjemy w Polsce. Większość osób, które posiada zazwyczaj e, te abonamenty satelitarne czy kaplówkę. Mają zazwyczaj w abonamencie HBO. GO. Jest naprawdę niewiele znaczy osób, HBO, która posiada, no która posiada. E, nie posiada po prostu takiej telewizji, tak? Tablowej, czy ten, w której miałaby dostęp do tego. Nie ma. I to HBO Now, które jest, jest to w Stanach Zjednoczonych, bo tam HBO jest totalnie inną firmą. A czekajcie. Nie, czy wiecie, e, uporządku... to są nie, w ogóle oddzielne oddziały. Wybacz, w słowo, ale uporządkujmy to. W końcu to jest Go Now. W ogóle co jest grane? To w końcu jak to są jest? dwie różne usługi. A, okay. HBO Now istnieje w Stanach Zjednoczonych, działa na, na Apple TV i. Działa na zasadach Netflixa. Tak, działa na zasadach HBO Netflixa. Now i After. Nie wiem, <śmiech> dobra, to <śmiech> <A> HBO Now <śmiech> też jest w Stanach Zjednoczonych, ale jest także w, w Europie, ale polega na tym, że musisz mieć wykupiony abonament e, najpierw z, u jakiegoś dostawcy telewizji tam dopłacasz wtedy, dostajesz wtedy dostęp do rzeczy od HBO. No na takiej zasadzie właśnie po, poprzez Stablu to, nie? Westward, Możemy? Możemy. Aha, e, była dygresja tak. wyszła. Wybacz, Hubert, wybacz. E, wyobraźcie sobie, że jest rok 2100, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, tak. Począć, chcecie uciec od pieniędzy, od tego wszystkiego? I możecie wyjechać na, na dziki zachód. Na dziki zachód lat 50-tych, 40-tych. No inspirowany... dziki zachód, zachód z, wtedy, kiedy była ta złota. Tak, inspirowany Red Dead Redemption. Inspirowany... Oj, będę w to grał. Znaczy tak, nie w serial, tak. tylko w grę. <laughs> inspirowany Red Dead Redemption. Dziki zachód z androidami. Łomatka, ale zapowiedziałeś, jestem ciekawiony, ale to nie obejrzę, no właśnie. Pierwszy odcinek może obejrzeć, wybaczcie, wybaczcie, tak obejrzę na pewno, bo już jestem zaciekawiony. Z androidami, które żyją, które, hmm, które tu jest inspiracja z Skyrimem, y tam przyjeżdżasz na dziki zachód i masz normalnie questy. Możesz sobie robić questy. Boty mhm. ingerują ze sobą. Jeden quest może przechodzić drugi quest. To są ścieżki fabularne. Są po ścieżki fabularne. Ale jak ci się podoba, na przykład możesz wszystkich zabić. Boty ciebie nie mogą zabić, chociaż mogą do ciebie strzelać. Są nietykalne. A to, co mówisz, to strasznie przypomina takie granie na żywo. Znaczy, tak, nie, tak. Tak, King tak. tak. No. Wow. Z Wiesz, tam jest jeszcze sprawa też na przykład taka, że te androidy są bardzo humanoidalne. W sensie, możesz tam zrobić wszystko, włącznie z, z handorzeniem. O, kurwa. No one, one są po prostu, działają, dopiero, ty nie wiesz nawet do końca, czy to są ludzie, czy nie, bo mhm. nie jest w stanie do końca tego rozpoznać. Tak. Przyjeżdża tam grupka ludzi po prostu na tą, na tą farmę, tak? No, to jest wielki, wielki świat. No. I możesz zrobić wszystko możesz zrobić wszystko, są różne scenariusze, skrypty i tak dalej, i tak dalej. I fabuła polega na tym, że te androidy zaczynają, y, zaczynają wiedzieć, o co chodzi, w sensie za zaczynają wiedzieć, że są androidami, że nie żyją, nie? Zaczynają to, mieć dostęp do swojej takiej w cudzysłowie podświadomości, że kiedyś było w jakichś innych scenkach, takie rzeczy, nie? Mm -hmm. Znaczy tak zabierają cech ludzkich, tak? Wspomniałem Tak, tak. Wow, To niebezpiecznie zaczynają się buntować, a przynajmniej tak mi się zdaje, bo ten pilot nie, nie do końca to powiedział, o co będzie z tym dokładnie chodziło. Ale myślę, że właśnie o bunt. Kurczę, kurczę, ja mam do ciebie trochę zarzut, że nie powiedziałeś o tym wcześniej, bym sobie zobaczył. Bo ja nawet nie wiedziałem, że to będzie tak dobry serial. W a, sensie okay. HBO robi wielką premierę, to jest w ogóle budżet większy niż tron i Bierze. nie wiedziałem o czym to będzie. Yy, właśnie HBO ma problem, bo Gra o Tron zaraz się kończy, a oni nie mają serialu, który jest tak popularny jak Gra o Tron. I muszą coś na szybko wymyśleć. No i wymyślili co... Westworld, który tak. jest na podstawie filmu z 80. roku, nie? Y na liście płat widziałem JJ Abramsa, tego od Star Treków i od Fringe'a, więc już wiedziałem, że jest dobrze, bo ja uwielbiam Star Warsów. JJ Abramsa, tak, od Star Warsów też. Aha, bo ja nie wszym... Aha, bo chcę powiedzieć, że to jest jakby... Adaptacja pewnej starszej produkcji, tak? Dobrze zrozumiałem, Piotrek? To jest na motywa. to jest zrobione tak, że na motywach filmu zrobili serial. Właśnie, nie wiem, moja nie oglądałem tego filmu. filmu. Ale to jest na motywach, jest to nawet na samym początku, jak oglądacie wejściówkę, to jest podziane, że mhm. to jest na motywach filmu Westport. Takiego etykiego, nie? Właśnie, też tego nie zrozumiałem. Czy to jest miasto oddane w jeden do jeden? Czy to jest na, na zasadzie jakiegoś pomniejszania? Czy yy, jak, jakiś gogli, właśnie VR? Znaczy, no, wiesz, że, że wskakujesz do, do, do środka jakby. No właśnie, w ogóle nie wiadomo. Tego nie było powiedziane. Nie, to nie, było nie, nie jest powiedziane, w jaki sposób znajdujesz się w tym świecie, mm -hmm. Nagle. Ale nagle przyjeżdża gru gru grupka ludzi, są, są tutajsi czyli te boty, te humanoidalne. E, te, I są in commerce, nie? Czyli goście, nie? Tak, i goście. I no, oni mogą zrobić wszystko, mogą ich pozabijać, e, no, wszystko, co im się podoba tak naprawdę. No dokładnie. Brzmi to co bardzo brzmi to ciekawiej niż Helix. Dużo ciekawiej. No, a też budżety pewnie inne, to wiadomo, HBO tam ułoży. Mhm. HBO bardzo konkuruje, prawda, z Netflixem. Próbuje przynajmniej. Tak i wchodzi im to całkiem nieźle, oprócz tego, że nie udostępniają swoich seriali nam. Pierwsze rzeczy nie udostępniają całych sezonów. No, ale są mi się zdaje, że to jest usłuch. dobra rzecz. Możemy o tym pogadać innym razem, ale ja lubię oglądać seriale co tydzień. Nie, nie mm -hmm. lubię jak jest cały sezon, bo wtedy nie czerpię takiej przyjemności z serialu. Nikt ci nie każe oglądać całego sezonu w Wiem, ale jak już jest, to obejrzę. <laughs> <gry> <gry> ale widzisz, ale... ale nie czerpię takiej przyjemności. Bo... Ty... To sam to robisz z siebie. To jest tak, że jak już mam ten od... następny odcinek, to go obejrzę, tak. A... A jak jest odcinek co tydzień, to jest jakby taki wiesz, takie święto, takie godzina z serialem, nie? Jest poniedziałek, o obejrzę sobie nowy odcinek serialu, jestem zajarany. A bo, no Rozumiem. Albo tak jest na HBO, tak? Jak już masz, masz że o to jest tak. wydzielane po kawałku. Nie, co tak. tydzień. Mhm, Cinemax zresztą też. Bardzo dobre query od, od Cinemaxu teraz. Czy masz sporą wiedzę na temat tych seriali, także to jest niebezpieczne dla tego podcastu. Hmm. <głos> <głos> bo, bo ten, te giereczki są zagrożone obowiązkowo na kolejny odcinek mają być gry. Jasne, Nawet dobrze. Starsze. Musi być równowaga w naturze, no w Zasza, że mi A, kradli się tu tytuł i już nie mogę o nim teraz mówić. <głos> Kurde, no, ale to więcej sobie program na, na kontrolerze, tak, że będę miał wrażenia. Świeższe. Ale ten, tytu ten tytuł będzie kłamał, bo VIA-ów nie ma było w tym odcinku, a w tamte, no w tytule. Dobrze, to jest cytat, więc wrzucę go w czapki, tak zwane. Słuchajcie, był sobie Westward. Hubert jeszcze jedną rzecz ma do. do, do powiedzenia, bo był na czymś, no powiem, że tak się wyraża w ogóle, na pewnym w doświadczeniu. W <laughs> tak, Hubert był w kinie, w kinie teatrze, nie? I teraz o co chodzi? Jaki kinoteatr, nie? Tak. Więc Hubert, czy tłumacz nam, o co chodzi z kinoteatrem? <laughs> Multikino od pewnego czasu robi bardzo fajną akcję, moim zdaniem, w której puszcza retransmisję sztuk z napisami z te największych teatrów w Londynie. Czyli z Shakespeare, z Kenneth Bridge, z Globe, właśnie Shakespeareowski Globe, z National Theatre I to są te spektakle z napisami. I co jest najciekawsze, byłem ostatnio na Roma i Julii to był mój pierwszy raz właśnie na czymś takim. One są nagrywane z udziałem publiczności i one są nagrywane tak naprawdę... To, tak jakbyś to oglądał live. W sensie, nie oglądasz praktycznie reklam, od razu się zaczyna transmisja, ale przez pierwsze 10 minut patrzysz na ludzi, którzy się dają w teatrze yy, i po prostu czekają na spektakl. Potem na Roma i Willy akurat było tak, że wyszedł koleś i powiedział przepraszamy bardzo, ale aktor złamał nogę i, yy, i miał trzydniową rehabilitację, żeby zagrać w tej sztucece i jednak zagra, ale będzie niedysponowany w niektórych scenach, nie? To jest takie super, bo no, tak jakbyś to oglądał live. To jest zresztą, zresztą puszczane całe. Bez, bez żadnych cięć. W sensie o, masz fajnie. pierwszą część, potem masz 20 minut przerwy to jest naprawdę 20 minut przerwy, i potem masz drugą część. Tak jak w prawdziwym teatrze. Tak, właśnie. to A co podczas? No, normalnie wychodzi, możesz sobie wyjść normalnie z salsu na, na coś, czy musisz siedzieć te 20 minut na tym prześle? Nie, możesz to sobie wyjść bezproblemowo. Jest licznik po prostu. To jest, wiesz co? W ogóle National Theatre Live to jest inicjatywa stworzona przez Londyn i to jest tą transmisję spektakli na po prostu po angielsku, tylko. Tutaj multikino miał problem, bo nie, nie mogło live tego transmitować, bo był problem z opisami i, i robił transmisję. Mhm. Mm transmisje są najczęściej dwie na jeden spektakl. Ja byłem na Romo i Julii i była ona dosyć ciekawa z tego względu, że była czarno-biała. W sensie, nawet reżyser przed, przed seansem był taki krótki film, w którym reżyser objaśniał, że on właśnie próbował stworzyć taki klimat noir, więc bardzo się cieszy, że widzowie, którzy obejrzą ten spektakl na w ekranach kin, będą mu, go mogli obejrzeć w, w monochromatycznych kolorach. no hmm, to jest ciekawe. Mhm. To, jest, to jest bardzo ciekawe to, co mówisz. Tak, i, i to jest naprawdę super, bo na przykład będzie Hamlet, będzie Roma i Julia już była, będzie Frankenstein z Cumberbatchem i Lee Millerem, nie? Mm -hmm. I, I co ciekawe, to się naprawdę y, cieszy zainteresowaniem. W sensie było dużo więcej ludzi niż na przykład na Batmanie, tym nieszczęsnym. <grym> hmm. hmm, to jest bardzo inicjatywa, sam z chęcią się, się, się wybiorę, co ja ciś czas mam, mam nadzieję. Tak, jest super. Szczególnie, że na przykład ja byłem w Globe Theater w te wakacje i to będzie super właśnie oglądać transmisję z tego samego teatru, w którym byłem też. No ja też jestem zaciekawiony całą tą rzeczą, bo to takie... No teraz teatr chyba nie przeżywa jakieś, chociaż, może właśnie przeżywa renesans dzięki takim inicjatywom. Właśnie. Wiesz, co ja, ja się zaciekawiłem tym po obejrzeniu? Nie będę kłamał artystów. Jestem totalnie zajarany teraz teatrem przez artystów. Spełnił swoją rolę edukacyjną bardzo dobrze ten serial. Kurczę, a, a ja to już nie chodzisz te, do teatru zamiast oglądać seriale. Tak. E, nawet tutaj mam listę, jakie będą premiery. E, dzisiaj jest. E listopad, będzie Hamlet... październik. Październi, tak. Będzie Hamlet, będzie Głębokie Błękitne Morze z National Fieter. będzie Cooper, kupiec wenienacki z Globe Fieter. będzie Hamlet, opera za trzy grosze, Frankenstein w dwóch wersjach. Pierwsza będzie z okazji Halloween. O 22.30 będzie, będzie Frankenstein z Benedictem Cumberbatchem w roli doktora Wiktora a Johnny Lee Miller będzie w roli Monstrum dwa dni później będzie druga wersja w której te role będą odwrócone więc no, genialnie to zrobili no, mhm. zapowiada się super naprawdę, w ogóle dzięki za, za taką inspirację, bo to jest coś absolutnie nowego, mogę ci to wybaczyć te mało niąć gier <laughs> dziękuję masz ten... bardzo masz, masz wybaczenie na antenie tak, jedyną, jednym minusem jest dosyć duża cena biletu, bo płaci się 38 zł za normalny bilet, 32 za ulgowy i to jest dosyć dużo, zważywszy na to, że ja w Globe Theater płaciłem 5 funtów za bilet na żywo. No właśnie. Ale teatr, no trochę, teatr trochę. nigdy nie był tani, to zawsze było coś droższego, tak, znaczy kina i, i sztuka za mhm. sto parę złotych to nie jest żadna no tak, dziwna tak. rzecz, jakieś takie słynne, jakieś świetne wykonania. to. Ale ja dawno nie byłem w teatrze i to może być taka fajna, um, fajny, taki fajny powrót do, do, w ogóle chodzenia do teatru, tak wirtualnie chociaż, ale mhm. zawsze coś. Ja to no. Szczególnie, że ja teraz mam na przykład maturę i, i bardzo fajnie będzie sobie powtórzyć pewne rzeczy. W taki, w taki e, przyjemny sposób, na... prawda? Taki, tak, taki tak. bardziej przystępny dla Dokładnie. Chociaż bieżąc, też mam tak. trochę tutaj zarzut do tłumacza Romeo i Julii, bo pisał tak skomplikowanym wierszem w niektórych momentach, że ja nie nadążałem tego czytać. W sensie musiałem, mój mózg musiał przetworzyć trochę dłużej te zdania, które, które czytam i po prostu nie nadążałem. Naprawdę miał, miał bardzo dużą wyobraźnię <śmiech> do tłumaczenia. Nie wiem, czy jak jest z innymi sztukami. Zobaczymy. zobaczymy to. No, no Ja na którą się na pewno wybiorę. Co to znaczy, y nawet... ja, ja celuję we Frankensteina. Nie, no wiem właśnie ja, też ja chyba pójdę na tego Halloweenowego, bo byłeś, że jeszcze są bilety. E, są, są. Ja to sobie kupię i, i sobie pójdę na właśnie. Na tego typu a, a powiedz właśnie chyba dużo osób przychodzi? Właśnie, tak, na takie, na takie spektakle e... wirtualne. Wiesz co, jak patrzyłem na, e, powiem jak było na Romeu i Julii u mnie, bo to był targówek na, w Warszawie, czyli troszkę mniejsze kino. Była połowa sali pełna. Więc naprawdę jest spore zainteresowanie. Dwie osoby wyszły w trakcie, nie wiem dlaczego. No może nie celowali w to, co zobaczyli. E, ale jak patrzyłem na Frankensteina, na to Halloween, w złotych tarasach jest prawie pełna sala. Są jeszcze miejsca, ale jest praktycznie zapełnione full. Mhm. Mm Nie, no ja cieszę się wybierać, to powiedziałem szybciej targów, chociaż montowałem do dojazdu, ale pewnie tam pójdę, bo tam po prostu będzie mniejsze kino i jeszcze tam znajdę pewnie jakieś mm. miejsce. No Biorę tutaj. Następna rzecz jest taka, że no, sztuka jak sztuka trwa trzy godziny. I jest problem z tym, że każda sztuka jest o 19, więc i w czwartek najczęściej. Ała, boli. No i żeby tam dojechać, potem wrócić, to już będzie po 23, to jest słabe. Jakby się to zaczynało o 18, to by już było coś całkowicie innego, według mnie. Ale to mhm. bubble trochę, bo trochę to przypomina sytuację... Z teatrem telewizji. Ja kiedyś jeszcze, nie wiem, czy w ogóle istnieje takie coś jeszcze. Istnieje, nadal no w jest, poniedziałki z... o 19.00, czy tam 19.00. No to, to, to jest bardzo wcześnie, no bo kiedyś to było jakieś późne godziny nocne. Mm. Czyli od razu audytorium bardzo okrojone, bo raczej, no ma... znaczy w ogóle w ogóle teatr, telewizji też był, był ale też wersja radiowa i to wycieli. A szkoda, bo to właśnie mm -hmm. też było dobre. To był taki, ja to się śmieję, że to taki był pra podcasting. <głos> Naprawdę to było fajnie zobaczyć, tych, no. fa fajnie zobaczyć tych wszystkich znanych aktorów na, na dyskach teatru właśnie jak Benedict Cumberbatch jak James teraz to była zaraz, nie jest ten aktor z Sherlock'a? tak, tak. to, to wow. jest aktor z Sherlock'a A to, właśnie. Muszę, to I... muszę ten, zabrać Natalię na coś takiego, bo nie. może jej się spodobać właśnie ten Frankenstein jest bardzo fajną inicjatywą w dwóch wersjach, nie? Bo John no Lee właśnie Miller ekstra. właśnie też jest Sherlockiem, to jest najciekawsze. Jest Sherlockiem w elementary, w amerykańskiej wersji Sherlocka. Tak, tak. I, w ogóle i właśnie. Oni, to, to, I oni grają w jednej sztuce. Dotknąłeś tego, a ja zacząłem to oglądać, bo tacy byli, tacy byliśmy po tym Sherlocku nienasyceni tych historii i w, muszę powiedzieć, że oceniam te elementary całkiem fajnie w ogóle. Mało tego, te historie są bardziej przystępne, bardziej rzeczywiste są te case'y, które oni mają. Wiesz co, bo to jest jest taki userialowiony Sherlock bardzo. To jest tak, procedura. Tak, tak, tak jak dobrze powiedziałeś, tak jak Sherlock y, taki być fabularny niesamowicie. Mm -hmm. Bo długie odcinki, mm -hmm. bardzo takie złożone historie. To tak, to ten, to jest taki wykład. nawet nie wiem, czy ten element to nie jest fajniejszy Sherlock na początek. Nie miałem tam jest odcinków, nie złudziłem jeszcze uwagi, e, ale... Cztery sezony, po 23 odcinki. I e, wow, ja skończyłem swoją dużo. przygodę z tym serialem w połowie czwartego sezonu. Bo poziom bardzo spadł. Tak spadł, że Work. po prostu go ciachnąłem i dziękuję. Okay, no Ale, ale coś tam można pooglądać, bo też tak, są tak. oddzielne historie. Tak. I właśnie Johnny Lee Miller jest Sherlockiem w Elementary, a, a ja Benes ja Matryf jest, jest Sherlockiem no? w Sherlocku, BBC. I, i są dwie wersje właśnie. Jeden <laughs> jest Wiktorem Frankensteinem, a drugi jest Monstrum. Ja później na odwrót. No? To jest tak, fajna inicjatywa. Strasznie fajne. Ja będę o tym starał się znaleźć, jakieś informacje doczytać. Jestem zaciekawiony. No, Dominic, coś to zawsze się możemy też umówić i weźmiesz Natalię. Tam. Możemy, no. pewnie. Czemu możemy? nie? Tylko wiesz, tutaj tak jak Hubert mówi, to już będzie większa akcja, bo to trzy godziny właśnie, trzeba jeszcze dojechać, coś tam, coś tam się nagle to zrobi pół dnia, nie? Ale zobaczcie, Ewentualnie że... na Halloween, i jedna... nocy gdzieś będziemy wracać. A zobaczcie, że jest jedna taka zaleta, <laughs> o której nie powiedzieliśmy, że to, że to jest tak jakby utrudniony dostęp do tego, to może być zaleta, bo ta widownia może być taka bardziej dedykowana do takiego oglądania, tak, a nie przypadkowi ludzie. Też może być fajne. No, ale Taki nie, nie no... wydaje mi się, żeby przypadkowi ludzie na chodzili na spektakle. Chyba nie o, ma ja mam pytanie takie od czapy może. No. Ile, ile osób na, na sali było ubranych tak, jak się ubierasz do teatru? E nie wiem, chyba żadna, w sensie ja, ja już przyszedłem, jak było sporo osób, a było ciemno i, i nie widziałem ale ja nie poprosiłeś o no do kina, nie do teatru Tak. A w w Huberta jak w ogóle wchodzi do sali i mówi dzień dobry muszę zapalić <laughs> światło żeby zobaczyć jak Państwo są ubrani tak do podcastu czy, czy, tak. czy Państwo Ale, są ubrani jak do teatru nurtuje właśnie, mnie ta kwestia nie nie są w <laughs> nie no nie to żarcik właśnie y, chciałem nawiązać do tych dwóch osób, które wyszły zdecydowanie jakby to były ubrane. osoby z przypadku, bo Dresy. coś tam do siebie szepnęli i powiedzieli, że to nie dla nich i, i po prostu wyszli. Nie zawsze mogli powiedzieć bardziej niecenzuralnie, no nie? Wtedy by to... To, wiesz co, to może mogą to być ofiary reklamy, bo, bo naprawdę fajnie jest to zareklamowane wszystko na, na stronie i są takie fajne screeny, zdjęcia. Ale nie? powiedz Hubert, bo to zawsze jest ciekawe dochodzenie do jakichś takich spraw. Jak na to wpadłeś w ogóle? Co się stało, że masz to? Masz, masz. A tak. ja ci powiem jeszcze inaczej. Ja o tych rzeczach wiem od ponad no, tam roku, nie? Ja, ja, ten, ja ci chodzi do multikina, po prostu przed każdym seansem to puszczają praktycznie. E, tak. I, i no, okay. jest y, po prostu wywieszone w multikinie jeszcze y, ileś tak. spektakli. W tamtym roku było mało, bo testowali rynek, ale najwydajniej się spodobało, bo w tym roku nawalili tego naprawdę dużo. Bo, no, w miesiąc jest ile raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 albo 7 premier? Przynajmniej? Z tego, wiesz, powtarzają się po dwa razy, nie? Większość. Mhm. No to trochę, trochę tego jest. jest. No i obsada jest naprawdę gwiazdorska, no bo Lily James i z Gry o Tron ee, i... i, i, I ech, no i paru innych tak. aktorów takich znanych jest najbardziej. I Richard Madden. No... Mm -hmm. Jak słyszę Madden, to Madden football. Nie, no dobra. Nie, nie przepraszam, <grym> Richard Madden ten... jest z Gry o Tron, bo ja Gry o Tron nie oglądałem, no. sorry. I Lily James z Downton Abbey. A, okej. Okay. Ja, ja w ogóle wiecie co, jestem tak ciekaw, kiedy mi zaczniemy recenzować książki. Bo to już w ogóle Jeszcze ta fiera. kultura zaczyna tutaj za bardzo atakować pospolita. Nie Mogę dobrze. zrecenzować Fight Club, ostatnio czytałem. <grym> nie, nie, to <grym> w ogóle kociki kulturalne by miały mniejsze. Tutaj tu trzeba grać w gry, no. Gry to interaktywne historie. <grystans> to jest Pamiętań podcast popkulturalny pop z naciskiem na gry. <grystans> tak, ja w ogóle za mięso zadekarować na Firewatcha usiądę, bo to jest i historia i fajna gra, ale kiepsko działa niestety na komputerach. <grystans> y no, mi też kiepsko działało. Próbowałem w to grać na, na takim mocniejszym laptopie i niestety. No mi się nie udało no, na padzie ja, ty... Także wiecie ja co? Ja bym to z Przęci chęcią kupił. Ja bym to słuchaj kupił na idzbotsa, na e ale jest niestety tylko wersja cyfrowa. Ja lubię cyfrówki, ale pod, te, pod względem tej gry jestem bardziej skłonny kupić płytę i ją po prostu odrać i. Nie dać wiem, czy wam będzie płyta. Raczej nie będzie płyty. Nie będzie płyty. 100% nie, nie, no, nie, nie, to to nie będzie cięfra. to jest tylko cyfrówka. Mhm. I tak i, i samo i na PS4, i na się i na, e i na, na, i na PC. Nie to będzie dłuższe znaczy ja, ciąg no, ja ciągle szukam czasu na to. Ja ciągle szukam na taki właściwy moment, jak na Unravel po prostu. Że jest taki moment, że siadam i się, jakbym, bo to tego typu... Spoto. Jak będzie Battlefield 2 nie ja będziesz musiał to ściągnąć, to... A właśnie, no właśnie, będzie czas na, na inne gry, no tak. To też jest ciekawy temat. Gry, tu, gry tak naprawdę y, guilty pleasure, które zabierają nam tysiące godzin, a, a gry a na dwie godzin daje, z... no nie? Mało. bardzo dobrą historią i, i nie mamy ich kiedy za, w, niekiedy zagrać, nie? W ogóle w Firewatchu niesamowite są te teksty w ogóle, takie no to jest, narracja jest naprawdę mm -hmm. niesamowita, ale tylko tak chciałem zasygnalizować, bo znowu próbowałem to uruchomić i napadzie jednak, bo powiem wam szczerze, nie potrafię już praktycznie grać tak o dużej myszce. Nie potrafię, stawia mi to ogromny dyskomfort. Ja wiem, że to już jest jakby karygodne, że uruchomiłem gry na, na, na, na Macintoszu, ale tak naprawdę co na Macu? Na Macintoszu, jak już użyłem określenia. Huc. No na Macintoshu no. Nie, no teraz nie ma, teraz jest Mac. Nie ma Mac. No tak naprawdę jest strasznie ciężko. Naprawdę jest strasznie ciężko i niestety te gry są zbagowane i pad nie działa. Okazuje się. Na przykład czarny no. ekran obserwuję, jak próbuje na padzie mhm. grać. Także są takie dziwne rzeczy. To jakaś istotnie plaga niedziałających rzeczy, mam wrażenie. Dziwne. Dlatego gramy na konsolach. Tak, zaczynam doceniać to, że po prostu podchodzę, ten kontroler działa. No na Macu też działa, no nie? Na pc działa, ten kontroler nie jest źle. Na pc to... działa lepiej niż na Macu, bo tam po prostu podłączasz i działa i każda gra. Y, nie tak. to, że deweloperzy są zmuszeni, ale one po prostu są portowane i, i w większości działają na, paduch, na padach bez problemu. Tak, tak, tak. Właśnie wycięliście mi tą grę, o której chciałem powiedzieć. Nie powiem, z to tytułu to będzie niespodzianka, bo to będzie starszy tytuł. Ale na padzie działa, działa ciekawie, jestem w szoku. Także No to Opowiem o niej specjalnie, ja wycięłem, bo wiem, że Diana grała, a. Tak, to było z myślą hmm, czekaj, Ale ty w nią grałeś na konsoli, czy na. Na Macu, się... na, kiedyś na klawiaturze i myszce, a teraz na padzie. I ale ogóle... na Macu też? Słucham? Na Macu też? Tak. A, no proszę. I, i, czy, i sterowanie się zmienia. Dobra, Bardzo. wychodzimy, słuchacze nie wiedzą, jak o jaką grę chodzi, nie więc spodziamy. nie powiem ja powiemy o tej grze za tydzień. Że tam bo w ogóle ja zresztą, lubię wracać z tytułów, których ten, lubię. Mhm. Mhm. I to mieści się w tym dążeniu do większej ilości gier, ale właśnie dobrze <głos> powiedzieliście jedną rzecz, że to Hubert też dobrze powiedział i Piotr zresztą też, że taki Battlefield One, który zaraz wychodzi kiedy mamy Forzę w czytnikach, tak? Jeszcze jest gorąca, jeszcze parzy, tak? Ta płyta, jeżeli ma się oczywiście się płyta. I przychodzi Battlefield 1 i teraz co ja mam biedny zrobić? A ja tak naprawdę chciałbym poznać jakieś historie i chyba nie, na premierę nie będę grał w Battlefielda, żeby po prostu trochę odetchnąć od takiego, takiej masówki. Mam wrażenie, że te gry są strasznie komercyjne i tak naprawdę niewiele nam dają. Oprócz tego, że, no, że dobrze się bawimy w grupie, tak? Wiesz co, nie omawialiśmy tego, ale ostatnio wyszedł gameplay z single playera w Battle 1 i Boże, jak to dobrze wygląda. To jest naprawdę. Znaczy ja płyną ja powiem wam szczerze, że mocny na to temat jest poruszony. Liczę. Ja liczę na ten element najbardziej. Mhm. Tak naprawdę. jest naprawdę fajne rzecz zrobiło z, z e, tymi śmierciami, tak? E, w sensie, że jak giniesz, to giniesz naprawdę i odradzę się jako inny bohater, bo tak działała wojna tam po prostu szedłeś i ginąłeś o to rewelacja to ja, ja się zapoznam z tymi materiałami, bo jeszcze nie miałem okazji, no ale możemy tak trochę zatizować Battlefield One, bo tak naprawdę on wychodzi całkiem niebawem niebawem też będzie do zobaczenia już w tym, te słynne 10 godzin tak, zamierzam skorzystać, bo bo jednak tak jak mówi się na początku, ja nie kupię tego, nie kupię priordera. Nie, jednak miałem to zrobić. Po co, jak będziesz miał tak. w sklepie kilka dni wcześniej? Właśnie. Do tego dochodzimy, że te, naprawdę, chyba, że do, dostałbym, tak jak mówiłem, dostałbym coś ekstra. A teraz tak mhm. naprawdę dostajesz coś ekstra, jak zapłacisz ekstra. Czyli tam jakiś pakiet bojownika, coś tam, coś tam, tak? W tej chwili tam jest jakiś taki ilia adapter no nie, a, To jest też to, w ogóle ciekawa sprawa, że... Mnie to frustruje, a, ja nie chcę w To jest kolekcjonerska bez ku, gry, nie? Kupujesz ja, grę i musisz dopłacić z drugie tyle za, za pewną zawartość tej gry. Tak, tak dokładnie. A bo, I zobaczcie, gdy już było jest wszystko rozpisane, kurde, przed premierą. Jakie będą dodatki? No chore po prostu. Ja hmm. powiem wam tak, tak wracając do tego tematu, mówi się tym dużo, ale moim zdaniem trzeba prostu włączyć tak zwany rozsądek. Włączyć rozsądek, tak, i... zastanowić się trzy razy, bo zobaczcie, mamy takie zaległości i... Zastanówcie się po prostu, czy nie macie, jako, wy jako słuchacza yy, kubki wstydu, którą to a, ta, każdy, ten, ma. każdy ma, bo ja no może często się mm -hmm. słyszy, że o ja nie mam w co grać, bo ja tam wszystko grałem, sam tak miałem, a później odpalasz bibliotekę i mówisz, kurde właściwie to tego to nie odpaliłem, tego to nie skończyłem, yy, Ja inna gra tu w ogóle siedzi mi na desku od nastu lat, czy tam jest przypisana do konta nigdy jej nie ściągnąłem nawet. Więc no, ja mam listę takich może 15 gier na Google Keep z samego Xbox One, które chciałem zagrać kiedyś i po prostu sobie dopisywałem te gry. No właśnie, więc mówię... Jest do czego wracać, to nie są takie tak, rzeczy Tak, jest do czego stare, wracać, tak, włączcie takie... rozsądek i uh -huh, się zastanowić, czy tak naprawdę jest wam potrzebna dana gra na premierę. I tyle. Tak, i trochę po, też portrwę odpocznie, bo jednak... Musicie przyznać, że, że gry konsolowe na premierę mają niezwykle luksusowe ceny. Absolutnie. To jest, to jest splendor po prostu cenowy, że szok. Przecież to są... kiedy Kiedyś wcześniej, jak grałem na PC, ktoś mi powiedział, że zapłacę za grę 300 zł, na, albo nawet, uwaga, 3,99, to ja bym powiedział, że chyba oszalał. Że po prostu chyba, chyba coś nie tak ma z głową. A teraz my jesteśmy coraz bardziej przyczajeni do płacenia takich kwot. I to mnie mhm. trochę przeraża. I ja osobiście, a raczej mu portfel nie pozwala mi na to i chyba dobrze, bo, bo czy, czy, czy to jest złe, wrócić do Firewatcha do tak dobrej gry. Ani trochę. Ja myślę, czasie. że tutaj musimy już no, albo zacząć protestować portfelem, nie? I, tak, tak. Użytek pewno... za 7 dych trzy miesiące po premierze, czy tam za 150 zł 3 trzy miesiące po premierze. Dokładnie, dokładnie tak. A poza tym nie wiem, czy ja, czy ja w tej chwili tak bardzo potrzebuję znowu kolejnej strzelanki sieciowej. Na przykład przez wasze rozmow rozmowy o Destiny zacząłem myśleć o Destiny. Zresztą teraz wyszedł dodatek, tak? Możemy tu krótko powiedzieć, tak? Wyszedł. Wyszedł Rise of Iron. Właśnie liczone, i... żeby tak to powie, żeby powiedział ładnie, tak? <grych> tak, i... piękny dodatek. Nie opłaca się dzisiaj, brać na... Nie opłaca się info, brać info dla ceny. fanów, tak. Info dla fanów. E, dzisiaj zaczął się tak zwany Iron Banner. To jest staje się Strike albo Raid, któryś, już nie pamiętam dokładnie. Ale, ale się rozpoczął taki cały event. Na pewno Iron Banner się nazywa, więc jeżeli ktoś gra w Destiny, to na pewno... No i właśnie tutaj mogę znowu o tych cenach, bo no, sprawdzałem to Destiny. Się okazuje, że w jednym sklepie w Warszawie jest Complete, complete Edition, to czy jak to się nazywa? Complete chyba, tak? Tak, Complete Edition jest. Tak, nie? no i ona jest tańsza niż, no ona kosztuje tyle mniej co dodatek w storze. No o co tu chodzi? Nie, nie rozumiem po prostu tych aspektów cenowych. Naprawdę nie rozumiem, ale ja jestem zaciekawiony Destiny po tym czasie, kiedy już wszystko opadło i no ludzie już, ci co mieli tam nagrać się miliony godzin się nagrali, a ja chętnie sobie w to wejdę i słyszałem nawet, że jest fajna fobuła. Może... Jest, hmm. jest. To trzeba angielski I hmm. właśnie e, tutaj jest dosyć słaba, że z hypem, nie? Że my będziemy sobie grać, nie? Wiem, dwie osoby. Albo ty sam będziesz grał, no bo reszta już ograła tak? I ale to też ma swój urok, Hubert. To ma swój hmm. urok. Naprawdę ja wiem, ma. czy ma, no, spoilery wszędzie, wiesz, wszyscy oh. już ograli, już takie mech, ty się raz to grała, a wszyscy mech, bo już ograli, ale to, nie? Wie, ale, to jest taki, ale to jest taka maniera obecnych czasów, że musisz być taki bling, czy taki na świeżo i tak naprawdę tylko wy wykładasz ale ogromne to, to też jest przyjemność, to jest, jest, jest jakiś ja experience z gry, w sensie, że możesz, wiesz, pogadać o tym na świeżo z kumplem albo z, z grupą całą, która też w to gra pod warunkiem, że wszyscy naraz się tym tematem zainteresują i mają czas na granie na premierę, a to też nie każdy ma czas. W tym momencie mm. akurat, kiedy jest premiera, zwłaszcza, że teraz to wszystko się zagęszcza strasznie, tak, ten, ten rok. I mamy bardzo dużo gier, które jest bardzo, bardzo dużo Patrz, Absolutnie. Wiedźmi 3, czy no, które Metal Gear Solid. No, pochłonęły ogromne ilości, no. E, tam ja, na przyszedłem w tydzień i to wcale się nie śpiesząc. No, widzisz. Ale ja te... to w A, tydzień, ale też... grałeś codziennie, po ileś godzin e, dziennie. Nie, nie. No, e, okay. no grałem od rana do wieczora w sumie. No właśnie. No to powiem Ci, Hubert, nie każdy ma taki komfort. No, no, właśnie o to chodzi. dokładnie Więc to jest, to jest inna sprawa. Dobra. Będziemy kończyć chyba, co? Tak. Będziemy kończyć dygresji było dużo. I, jeszcze takie ogłoszenia społecznościowe małe. Słuchajcie, do, mamy dwa komentarze. I jeden mamy na stronie, drugi mamy na fejsie. W ogóle, co tu mnie tmalina prawie, że jesteśmy zachwyceni. Że tobie... Ale to nie e... było ironicznie, nie, nie, żeby nikt nie zrozumiał, że to ironicznie. Tak, Myślę, tak, tak. Bym, bo Zrobisz się. Kurczę, ja lubię, lubię w ogóle jakikolwiek feedback, tak gorszy lub lepszy. Niech coś... Fajnie, że... Ja może od razu na, na scenie... antenie odezwę się do, do Izaka, bo napisał na temat... Y odtwarzacze UHD, o których rozmawialiśmy poprzednio, gdzie hmm. Hubert mówił, że nie, nie, nie ma, w ogóle są tanie tam po tysiąc parę złotych. Chciałem sprostować. Niestety... No właśnie. A ja e, też mówiłem, że, się, że nie ma, mhm. e, Nie ma. Xbox One, ja to przyznam, przyznaję teraz, Xbox One S jest najtańszym odtwarzaczem UHD na rynku. Dziękuję. koniec. Dokładnie. dokładnie tak. Jeżeli widzicie jakieś UHD, patrzcie dokładnie, czy nie jest to przypadkiem Interpolowane 4K. Czyli tak zwane rozszerzanie po prostu wzięte full HD i. Na, nawet na tym, na HDTV forum to przyznali. Na tym tak. HDTV Polska, tak? Jak testowali tak. tego Xboxa, że tak, to jest najtańszy najtańszy odtwarzacz HD. Więc 1300 zł i macie najtańszy odtwarzacz HD, jeżeli rzeczywiście takiej potrzebujecie. I konsole hmm. do gier. Przy okazji I no, to, nie? dodatkowo. <laughs> tak no to samo było z PS4 PS3 przecież było tak, tak. było tak, tylko Microsoft to zrobił po raz kolejny w PS4, w tej Pro jest troszeczkę inaczej to rozwiązane, tak? nie ma po prostu tego zwyczajnie nie. To inaczej, inaczej, troszeczkę ale, nie, ale wiecie co, ja też chcę od razu tutaj powiedzieć, że ja wcale nie jestem negatywnie nastawiony do platformy tej drugiej, po prostu jej nie mam nie mam jej z ranów finansowych i innych, ale ja nie jestem negatywnie nastawiony. Na przykład nigdy nie miałem pada... Ja bym kluczył. się odrał niektóre te dyrektory, które tam są. No. Pewnie, że tak. Wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. No i będzie za 500 zł. Szczególnie, że właśnie dostaliśmy ofertę kupna za 600 zł PS4. Ja dostałem. No, no ciekawe. Byłem widziałem. <laughs> <laughs> można, można się zbić na trzy Tak, będziemy się lecytować. Jak ledro, to nie, te ledro, turdety, to poza ledro. Kupić jedną na trzy osoby. No to jest dobry, no to jest, no, to, to, to jest właśnie pomyśleń. ten tak zwany rozsądek. Ja wiem, Tylko, że tak to może biednie zabrzmieć, że tak biedujemy, że nie ma, nie może, nie, nie, nie, nie chcemy kupić każdy pojazd czwórcy, ale też czas... Tylko, wiecie, ja czas na Fallouta 4 trochę nagry. czekam. No, Będzie na WDW, na którym oczywiście my także będziemy. Tak, ja już się nie mogę doczekać, mimo że są tam w akredytacjach zamieszania. Bo to już za tydzień jest, jest WDW w czwartek, piątek, sobota, niedzielę, mhm, jeżeli dobrze pamiętam. I oczywiście będziemy, jeszcze dokładnie nie wiemy w który dzień, bo troszkę plany nam się tutaj zmieniają. Ale będziemy, na pewno będziemy, na, pewno, jeden na dzień. pewno będziemy, będziemy, jeżeli będziemy już dokładnie wiedzieć, to followujcie nas na Twitterze, czy, czy na fejsie będziemy informować na bieżąco. Eee, po prostu, w, której, w którym dniu dokładnie będziecie mogli nas znaleźć? A Piotr, ja Piotr to jeszcze szansa, że... Zanim, zanim ucieknić, a ten tak, drugi komentarz jeszcze. To po pozdrawiamy pana, który. Poz pozdrawiamy Mariusza. Nam bardzo dużego kredenera. Tak, który zrobił coś niesamowitego w ogóle dla nas osobiście, gdzie przysłuchał ile? 15 odcinków, tak? Prawie, że? Nie, nie wiem do końca, ale to, to musiał być bardzo wytrwały. To parę, parę odcinków dosłownie, czy tam parę odcinków pod rząd. Pod rząd dosłownie. Od, przepraszam, siedem odcinków, nie ten. Od 11 do 18, a to i tak jest dużo, bo każdy odcinek ma po półtorej godziny mniej więcej średnio. Więc szanujemy to. Bardzo, bardzo Cieszymy się w ogóle, że, że jest zaciekawiony tym naszym gadaniem. <śmiech> <śmiech> Mamy z tego dużą Friday, Fajnie, jak ktoś jeszcze ma. No i Mariusz też oczywiście będzie na WDW, więc będziecie modli poznać takiego freaka. <śmiech> Ale skurczę, zaprezentowałeś. Nie. Tak, dziękujemy. Pozdrawiam no, oczywiście. Tak, dziękujemy. Tak, my będziemy mieli okazję poznać Mariusza, a nie Mariusz będzie miał okazję poznać. Właśnie. <śmiech> Właśnie. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że możemy totalnie kończyć. Oczywiście tam, tak jak mówiłem, followujcie na Twitterze, lajkujcie, i tak dalej, te wszystkie sprawy społecznościowe. Wiecie, nie muszę tak naprawdę powtarzać tego ciągle, bo żyjemy w czasach internetu i wszyscy dokładnie wiemy, o co chodzi, ale fajnie jest o tym wspomnieć, że po prostu tam jesteśmy. Czyli Twitter, Facebook, trochę YouTube, no i wiadomo, subskrypcje w iTunes, bo to, to jest najważniejsze. Ja tam też recenzje byście jakbyście modli to, piszcie, to, to bo to na drugą. <głos> Dokładnie, ciągle sprawdzamy i nie ma drugiej recenzji na iTunes Bardzo, bardzo w ogóle wolno idzie. Ale wiecie, co ty ja, ja? przyznaję, że nie napisałem żadnej recenzji podcastu na iTunes jeszcze. No, na iTunes. Ja już... napisałem parę. No to, no to nie jest. Z, z iTunesem jest taki problem, że nie każdy ma iTunesa, po pierwsze. Po drugie, tak. te recenzje na iTunes bardzo pomagają w popularności, popularyzowaniu podcastu. Mm -hmm. bardzo, tak. bardzo, bardzo bardzo ale to też, widzisz, czasami trzeba zrobić taki rachunek sumienia swój, czy też jest się w porządku, bo tutaj oczekujesz tego od innych, ale czy sam mm -hmm. robisz to, no nie ale faktycznie ja liczę na to, że Google wejdzie w podcasting też w Polsce bo z tego co wiem, mm. tam już powoli na świecie to się tam już toczy no powoli i powoli, powoli. Mamy... bo dobrze kiedy będzie konkurencja i będzie drugi taki katalog podcastów tak, z dużą, duża dużą, duża dużą jest... firmą w tle Duży jest zrażonych po prostu do iTunesa przez no, różne rzeczy, no, na przykład brak podstawowych. Przede wszystkim przez to, że, to, że to jest taki beznadziejny program. Tak, tak. E, no, e, ale ale jeżeli Google. ktoś posiada iPhone'a, to słuchajcie, aplikacja podcastowa i tam możecie to zrecenzować. Będzie, pojawi się to normalnie w iTunes i, i będziemy to widzieć. Więc jeżeli posiadacie iPhone i właśnie w ten sposób słuchacie, a nie słuchacie tego przez podcast. To... Czy, inny, czy innego klienta, tak? Czyli ja, I, jeśli właśnie podcast Addict, ja, ja nie wiem jak wy z tego korzystacie, przepraszam bardzo, ale to jest takie brzydkie. Ale jest darmowe, więc wiesz, niektórych mm, nie jest Jakaś wersja płatna też. No, dobra. Kwestia Ja gustu. myślę, że już ostatecznie możemy zakończyć 19 Bo... odcinek podcastu Gierkowce. Ja, ja. Ze mną dzisiaj w studio był Hubert Bajda. Cześć oraz Dominik Kowalski. Dziękuję pięknie, tradycyjnie. Nasz... Odcinek prowadziłem ja, czyli Piotr Zaborowski i słyszymy się w, za dwa tygodnie w następnym odcinku, czyli 20 już, Więteczek. więc taka otrągła. No, wreszcie no, dobrnęliśmy, ale to trochę trwało. Znaczy trwa, w... przepraszam, jeszcze nie, nie, trwa, nie doszliśmy do tego. W... Będziemy wtedy już mieli taką otrągłą liczbę I oby było z dwójeczką i zerem. Bo, bo powiedzą, że będzie nie na wiem pewno. jak to tam. Serialowcy będziemy, kurde. Boję się tego. Nie chcę być serialowcem. Wtedy zmienimy totalnie. Przebrandujemy się. To serial edition. A tak jeszcze chcę powiedzieć, tak już jakby na prawie poza anteniu bo mało brakuje do, do końca. <laughs> już jest koniec. brakuje kapryfolium w ogóle. Dlaczego nie nagrywają? I w ogóle nie ma jęku walenia. Dlaczego? Narzekali na, naszo, na nasze realizacje, a sami nie nagrywają. Także wstydźcie się. Tak. Dokładnie. Tak, fajny podcast. no i co? I nie ma. A, a my jesteśmy. A, a my jesteśmy. <głos> Lepiej lub gorzej ale jesteśmy. Także dziękuję Dobra. jeszcze raz. Dziękujemy i do usłyszenia już za dwa tygodnie. Hejo. Cześć.